Wiesz co, może tak, ja bym chciał po prostu, żeby Rowling wydała Potera wersję rozszerzoną, gdzie wszystkie te przygody, które są osią fabularną, dzieją się w tle, a wyeksponowane na pierwszym planie mamy przygody nastolatków w Hogwarcie. I możemy sobie poczytać o tym, jak się, nie wiem, czają w jakimś zakątku pod zakumplowanym obrazem, który był bardzo... Dziękuję, dziękuję. Czają się pod jakimś zakumplowanym obrazem, który był bardzo gnębiony jako uczeń w Hogwarcie, więc teraz, kiedy jest postacią w obrazie, to chce być tym najfajniejszym i pozwala uczniom palić w swojej obecności i nie donosi na nich. To już było na zła się jęcząca Marta. Albo nie wiem, mają jakieś emofazy, albo zaczynają się dzielić na grupy nie pod kątem tego, z jakiego są domu, tylko pod kątem tego, jakiej czarodziejskiej muzyki słuchają. Taka, takie podziały ponad z domami. Taka no. grupa odrzutków. O, wiesz, co chciałbym? Harry Potter Outcast. Chciałbym przeczytać książkę osadzoną w realiach Pottera, gdzie dom, w którym się znajdujesz, nie definiuje Twojego charakteru. Harry Potter Misfits. No to o tym jest właśnie przecież, że, że Halbus, mimo że jest z Potterów to trafił do Slytherinu, ale w innej linii czasu trafił do Gryffindoru, a nadal jest taki sam. Nie, o to chodzi. Nie chodzi mi o to, że jak jesteś w Slytherinie, to masz być zły, ale, jak, ale akurat zrobimy bohatera, który się tam dostał i nie jest zły. Tylko chodzi mi o to, żeby dzieci porozmieszczone w tych domach były normalne. Zachowywały się jak ludzkie szczenięta, okay? Nie, to jest ciekawe. Nie. Jak coś jest jeden do jednego, zgodne z realiami, które znam z życia, to jest ciekawe. Aha. Jak coś... Tworzy własne realia, które są skrajnie uproszczone względem tych, które znam z życia. To nie jest ciekawe. Czy przemyślałeś to, co powiedziałeś? Nie. <grywa> Ten dźwięk oznacza, że zaczynamy 12 odcinek hitboxów i frameów. To to. Nie rób tak. Okej, okay, ja jestem Hiryu. Dzień dobry, co tam? Cześć, jak się trzymacie? Jak życie? Jestem kot, trzymam z Wajchę i pociągam w dół. Zaczynamy! Jazda! Uuu. Przywołujesz Wajcha tutaj Strider Hiryu z Marvela Trójki robi swoją asystę. Wuhu! Leci po prostu w dół i upada na Digimony. Przyćmiewa je, przyszpila do ziemi i opowiada. Wow, a ty możesz ciągnąć dalej kombo. I zamyka ten temat. Szkoda. No dobra to ja zdecydowałem, że w dzisiejszym odcinku opowiem w końcu o Digimon World 2, tak żebym nie musiał wracać do tego tematu. Może to ułatwi mi zaprzestania siedzenia w tej grze. Wnioski, do których doszedłem, to, że jest to bardzo fajna odpowiedź na Pokemony. Tak Wiesz, jak czasami masz platformę, na której ukaże się jakaś porządna gra, która sprzedaje konsola, na przykład na Nintendo wychodziło Mario, i pojawia się konkurencyjna gra, która jest podobnego gatunku na innej platformie i ludzie mówią, że to jest jak coś tam innego z tej innej platformy. Odpowiedź Segi na. No, albo na przykład yy, Crash Bandicoot to jest takie Mario tylko Sony. No, takie rzeczy. To Digimon World 2 naprawdę dobrze wpisuje się w ten konstrukt Pokémonów tylko Sony. Gameplay jest bardzo podobny, tylko gorszy ale za to cała reszta, cała otoczka tej gry jest ciekawsza. Mamy nieco mniej wykorzystywania zwierząt, nieco mniej gnębienia ich, nieco więcej pozytywnych wiadomości, przekazywania jakichś faktycznych wartości. Myślę, że ktoś kto przejdzie Digimon World 2 nie będzie myślał o zwierzętach jako o swoich wiernych sługach, które należy wykorzystywać w walkach cel, w celach zarobkowych. Chociaż... W przeciwieństwie do. W przeciwieństwie do tego, co dzieci uczą Pokémon. Tak. S... S... S... Natomiast jedna rzecz, która jest strasznie dręcząca w Digimon World 2, to farmienie. To już jest jedna z tych gier, które zdecydowanie pokazują, jak bardzo Japończycy lubią gry, które opierają się w zasadzie o. no takie klikanie, powiedziałbym. O żmudne powtarzanie prostych czynności. Tak. Tak, takie gry, które opierają się o to, że inwestujesz w nie czas i to już jest wszystko z twojej strony. Akurat w przypadku Digimonów mamy takie rozwiązanie, że każdy Digimon, jakiego mamy, ma swój niewidoczny dla nas em, parametr, który określa jego maksymalny poziom. I żeby ten maksymalny poziom zwiększyć, trzeba połączyć ze sobą dwa stwory, co skutkuje redukcją ich poziomu. Więc bierzemy sobie dwa na 30 levelach i tworzy się jeden na 20, ale za to będzie mógł osiągnąć na przykład 35. Tylko, że znowu trzeba go potem wyekspić do tego 30 któregoś. No a jak go już wyekspimy, to trzeba go tak naprawdę połączyć z kolejnym i znowu. Koniec końców trzeba przyznać, że jest to o tyle uproszczone w tej grze, że jak już masz stwory na jakichś tam czterdziestych levelach, to jest poziom, który zupełnie wystarcza do przejścia całej gry. Ale... Wyobraź sobie, jakby to, jakie stwory można tworzyć, było proceduralnie generowane. E, gdy, ale modele musiałyby się składać z wokseli. I przeciwnicy też, żeby numerki mogły zawsze iść w górę. Wow. Nie wiem, szczerze mówiąc, do czego pijesz, chyba do musisz... Do klikerów. Aaaa. Wiesz co, wydaje, wydaje mi się, że nigdy nie słyszałem o tym, żeby klikery, takie stricte klikery, były w jakiś sposób popularne w Japonii, ale czy nie jest tak, że ostatnio wyszło jakieś na konsolę? Znaczy, no, wyszła Adventure Capitalist, jakieś dwa miesiące temu, czy coś takiego. A. Był to pierwszy kliker, który wyszedł na konsolę, konsolę, a nie na PC, albo komórki. No tak. Znaczy, no, jeśli nie liczyć gier takich jak, nie wiem, Cywilizacja, Anno. no co? W jakim języku ty do mnie mówisz? Jakie wieści chcesz przekazać? No, no wiesz, w pewnym sensie można by powiedzieć, że Anno i tego typu gry to takie klikery trochę. Czy ty jesteś... Też tylko klikasz i patrzysz, jak się numerki idą w górę, a... Wiesz co, zmieniam zdanie. Nie odstawiaj tego energy drinka, do go. A potem spróbuj jeszcze raz sformułować myśli. Ale to już było. Co już było? Na myśl sformułowana. Zrób jeszcze raz. Siadaj pała, spróbuj jeszcze raz. No serio? to taka seria, gdzie no, klikasz te numerki, a klikasz te rzeczki i numerki idą w górę, a potem próbujesz tak ustawić świat, żeby już nie musisz nawet klikać, tylko żeby numerki same szły w górę. Ale I sekasz ta... ileś czasu, żeby móc zbudować kolejną rzeczkę, która sprawia, że numerki będą jeszcze szybciej iść w górę. No tak, ale masz jeszcze czynniki zewnętrzne. No, no si jeśli są, to tak, to wtedy nie jest to kliker. Już? Okej, okay. nie będę specjalnie zabierał głosu o Anno, bo ostatnio w co grałem to jakieś Anno 1400 coś i to pewnie w okolicach premiery. Ale no cywilizacja, mój drogi, to... No nie, Cywilizacja cywilizacją to se No, se strzeliłeś. bardzo dobrze powiedziano. Nie no, ja się zgodzę, że zdecydowanie są gry, które mają znamiona klikerów. Ale też nie przeginajmy z tymi żartami. Zastanawiam się raczej, czy właśnie te flaszówki na przykład, które dosłownie opierają się o to, że sobie klikasz, te pełnej krwi, czystej klikery są To Te flaszówki HTML5 teraz, panie, flash. W 2016 roku. Czy ty wiesz w ogóle cokolwiek? No wiem, że flaszówki nadal powstają. Uch. I wiem, że wśród tych flaszówek jest wiele klikerów. Słuchaj, mało tego... Najnowszy krzyk mody wśród... Yy, najnowszy krzyk mody, wybacz. Jak znam życie, to pewnie ten proceder trwa już ze 3 czy 4 lata, ale kto by wchodził na Newgrounds teraz? Na no? pewno nie ja. no A ja, owszem. Widzisz, teraz to jest tak, że w ogóle najpierw zakładasz Patreona, potem na Newgrounds wrzucasz demo swojej flaszówki i dajesz link do Patreona, żeby ludzie mogli Ci dać pieniądze za dostęp do pełnej wersji. Albo nawet lepiej... W demie możesz umieścić link, no bo co to za problem. Kiedyś umieszczało się w flaszówkach linki do stron, które cię hostują. Potem większe strony z flaszówkami zaczęły czasami rekrutować ludzi. Zawierać z nimi jakieś umowy, prosić ich o produkcję kolejnej części popularnej gry. To było na bardzo małą skalę i pewnie nawet z głowy bym nie przypomniał sobie żadnego tytułu. Ale były takie przypadki. Jakieś strony miały swoje teamy, flash developerów. No a teraz nie, teraz słuchaj, wszyscy są swoim własnym indie studiem i dzięki temu, że przybył Patreon, mogą w końcu realizować swoje marzenia za twoje i moje pieniądze. Ile czasu minęło, odkąd pomyślałeś, że o ten Patreon to fajny pomysł do zdania sobie sprawy z tego, jak to działa, jak działa świat? Nie, no ja uważam, że ja nadal uważam, że Patreon to wcale nie jest taki zły pomysł. Ja uważam, że Patreon jest idealny, dlatego że on... Kiedy zaczął ci się kojarzyć źle? No, jak odwiedziłem stronę poświęconą Spuniemu. No tak z Twoich... No nie powiem, że z Twoich opowieści, ale... Bo to byłaby przesada, no ale był faktycznie taki moment, kiedy zacząłem szyć więcej opowieści o tym, jak ludzie cynicznie wykorzystują Patreona do darcia kasy za rzeczy, które niekoniecznie potrzebują i jakoś tak... Nie, ja się nie zgadzam. Ja uważam, że Patreon jest idealną formą, bo spójrz. Masz pewne spektrum funkcjonowania tej strony. I to jest tak. Z jednej strony masz ludzi takich jak Spuni, którzy łapią, nie wiem, dolarów miesięcznie i nie robią nic. Dosłownie nie dają ci update'u od roku. Wrzucą tylko na przykład na Twittera jakiś post typu robienie filmów smutna buźka. Albo, albo jeśli są sprytniejsi, albo mają przebłyski wyższej świadomości, to na przykład powiedzą, oj, ale słabo, wyszła mi słaba recenzja, musiałem skasować. Dwukropek smutna buźka. No i jadą na swojej popularności z jednej strony, bo ja uważam akurat, że wiele starych filmików z Punego jest świetnych i nawet z tych nowszych produkcji doceniam jego komentarze wrestlingowe i historie z RPGów które prowadził, albo w których uczestniczył, to są bardzo fajne źródła ciekawostek, ale jest też druga strona spektrum. Wielu artystów na Patreonie cierpi z tego powodu, że przychodzą ludzie, deklarują wyłożenie na ich konto jakichś pieniędzy, następnie mając już dostęp do wszystkich zablokowanych dla zwykłych użytkowników, a dostępnych tylko dla Patreonów galerii, ściągają wszystko co się da, Często nawet to uploadują gdzieś na jakieś mega serwery czy coś i wycofują swoją wpłatę. A pośród tych dwóch skrajnych przypadków istnieje sobie taka idealnie wypośrodkowana grupa, która coś tam robi, jakieś pieniądze za to dostaje i wszystko gra. I uważam, że w ten sposób ta stronka może spełniać swoją funkcję w całkiem satysfakcjonujący sposób. Jasne, można trafić na pechowe sytuacje albo... Na przykład można być takim z Sirlinem, który reklamuje swoją grę tym, że ukradł animacje z innych bijatek i wrzuca to do trailerów, które potem promuje Sony i też zebrać za to jakieś tam tysiąc czy dwa tysiące dolarów miesięcznie. No można. Hitboxy i Framy, podcast o patroń. Możemy. Ale ja nadal uważam, że jest to bardzo fajna strona, bo może tak, skrótowo mówiąc, pozwólmy oszustom oszukiwać i ludziom łatwowiernym się nabierać, a dzięki temu stworzymy środowisko, w którym uczciwi, uczciwym będą mogli pomagać realizować marzenia. To co właściwie chciałeś powiedzieć o Digimonach? Pamiętasz tak, jeszcze? Tak, jasne, ja się nie mam problemów. Tak naprawdę to, wiesz, gra jest strasznie farmerska i to jest jej główny problem, bo... mi. Trzybowałeś kilku miesięcy, żeby sobie z tego sprawę. No wiesz, no, no mój drogi, jak nie spędzisz tak e, przynajmniej tych 20 godzin robiąc sobie Omnimona, to ja nie będę z tobą dyskutował na temat tego, jak farmerskie są Digimony dwójka, bo ty tego nie wiesz. No. Tak, jest taki problem właśnie, 20. że... 20. Co 20? Na jedną postać. Na jednego Digimona. Tam nie ma... Tam grasz jedną postacią. Digimonów masz dużo. Widzisz, nawet tyle nie grałeś w tę grę, a chcesz podważać mój autorytet. W każdym razie, nie, nie liczyłem do kupy, ile to zajmuje. Wydaje mi się, że trochę mniej, tak coś koło 14 godzin. No chyba, że ci zależy, żeby on od razu był mocny, to wtedy faktycznie... Nie, nie, nie zależy mi, może być 14, co dalej. No, ale nie, no wiesz, z drugiej strony, to jest główny problem JRPG-ów, że one cię wciągają w to farmienie. To nie jest tak, że ty musisz to robić, bo można osiągnąć ten wysoki tam 40 czy któryś level bardzo w stosunkowo, krótk w, w stosunkowo krótkim czasie, a w każdym razie bez takiego sensu stricte farmienia. Można sobie, wiesz co najwyżej, jakiś tam dungeon zrobić dodatkowe dwa razy, na co zużyjesz, nie wiem, godzinę i już będziesz miał tam jakieś bonusy do statsów, które cię zadowolą. Natomiast, no, wiesz, gra jest schematyczna, gra jest farmerska, no to, są, to jest dosłownie taka odpowiedź na Pokémony szczególnie te wczesnych generacji. Jedyne co ma na swoją obronę, no to to, że ma oryginalną fabułę na potrzeby gry. Dosyć ciekawą, chociaż oczywiście w granicach programu dla dzieci, więc raczej nieskomplikowaną. Ale jest masa oryginalnych postaci, jakieś ciekawe projekty bossów, różne tego typu rzeczy. Więc ogólnie gierka jest fajna, tylko no ja się w nią wciągam strasznie jak w pułapkę, bo ja jestem podatny na tego typu zagrywki. Co prawda nigdy nie siedziałem w Disgui i nie klepałem tysiącznego levelu, ale, ale pewnie jakbym sobie wgrał disgaje na psp to tak właśnie bym zrobił. Czy to jest fajne dla ludzi? Czy wy czujecie z tego przyjemność? Oni czują przyjemność, tak. Czujecie przyjemność, prawda? A ty? Ja nie wiem. To znaczy, jest... bo wiesz, jak ty mi o tym mówisz, to to jest dla mnie kompletna abstrakcja. Po prostu teraz, jak o tym mi konkretnie mówię, się w samym fakcie tego, że no można siedzieć 20 godzin, żeby farmić jedną rzecz. I przypomniałem mi się, jak wyglądały moje przygody z JRPG-ami, jak wyglądały moje przygody z MMORPG-ami. Mhm. I ja się zawsze od tego, odbi jeśli się nie odbijałem, to dosłownie dlatego, że ja się zmuszałem. Mhm. Że myślałem sobie, że dobra, to teraz przez te 20 godzin będę farmił coś po to, żeby tam wyredować postać, ale to jest tylko po to, żeby dojść do tej fajnej części. A, bo widzisz, ja jestem starej daty MMORPG playerem. I ja Czy to jest ta fajna część? No, pozwól, że wspomnę. Ja się wychowałem na Lineage'u 2. To, to... A zaczynałem oczywiście z Ragnarokiem. Ale akurat wtedy na tyle mało się znałem na tych tematach, że wbiłem na serwer, który miał rejty razy tysiąc i w ogóle tak. Powiedzmy, że dużo mnie ominęło, jeśli chodzi o doświadczenie Ragnaroka jako gry. Potem trochę tam wbijałem na te oficjalne serwery, ale tam z kolei długo to trwało i było dosyć żmudne, a znałem już wtedy Lineage'a 2. I wiesz, mi nie jest obce wrócenie z zajęć, no bo jeszcze do tego wracałem na studia. Natomiast większość czasu poświęciłem w liceum. Natomiast mi nie jest obce to, że wracam sobie na przykład z lekcji, potem gaszę wszystkie światła, udaję, że śpię, nie wydaję dźwięków, wyciszam myszkę jakąś watą i siedzę na przykład od godziny tam 22 do godziny 7 rano. No 6, bo trzeba było wstać już o 7 być na nogach do szkoły. I od razu ci mówię, nie wyobrażaj sobie, że ja to robiłem jakoś często, ale znam to uczucie, zdarzyło mi się. Tylko, że wiesz, Lineage Dwójka to była gra skonstruowana właśnie w ten sposób, żeby faktycznie była ta bariera przed momentem, kiedy możesz doświadczyć pełni tego, co gra ma do zaoferowania, ale też to nie było do końca tak, że dopóki nie wbiłeś 78, to się w ogóle nie liczyłeś. Ponieważ ta gra była skonstruowana w ten sposób, że było PvP bez ograniczeń w świecie gry, tylko w miastach nie można było walczyć, to masa była takich, takich prawdziwych, powiedzmy osiedlowych przygód, że dosłownie idziesz sobie gdzieś ekspić na jakimś tam 60. levelu, a tu biegają ci Rosjanie, których ani nie możesz poprosić, żeby się trochę przesunęli, ani nie możesz za bardzo stanąć gdzieś z boku, bo oni ci będą stylować. Ani tak za bardzo nie możesz z nimi walczyć, bo akurat jesteś w tym update'cie gry, w którym łucznicy są nie do zatłuczenia, więc no nie, nie bardzo można. No więc dzwonisz do kumpla, kumpel dzwoni do kumpla, piszecie na czacie, jakimś, piszecie na GG do kogoś, ej, ej, może wejdziesz, bo bo Rosjanie nam blokują spota, nie możemy expić. No i biegniecie całą ekipą i mówicie im move or kill albo coś, a oni ru, ru, ru. A no to trzeba ich od razu uderzyć, żeby zrozumieli, ale jak ich uderzasz, to oni myślą, że chcesz się bić, a nie żeby oni sobie poszli. Więc wywiązuje się z tego chaotyczna walka, bo okazuje się, że oczywiście ci łucznicy naprawdę byli przegięci wtedy i na przykład zabijają was wszystkich. No i co? No i trzeba wrócić do miasta i szukać innego miejsca do ekspienia. Jakieś pięć minut od temu odszedłeś do mojego pytania. Czy to jest fajne? No tak. I nie, ten ekspienie. A, ekspienie no dobra, wracając do digimonów to nie, nie, nie, nie jest to fajne nie? ale faktycznie nie wiem czy to jest tak, nie wiem, z uzależnieniem od papierosów, że po prostu czujesz, że musisz to robić, czy to jest faktycznie jakaś tam czynność, która niekoniecznie czujesz, że się robić coś fajniejszego ale to ci też nie jest takie złe czy to jest dosłownie tak, że jest to męczące, nużące, ale cały czas tylko sobie powtarzasz, że robisz to po to, żeby tam dla żeby za te 20 godzin mieć digimona Powiem Ci tak. Są dwa powody, dla których w ogóle mogę to robić. Trudno mi się wypowiadać tak rzeczowo, czy to jest faktycznie, czy, czy jest w tym ta frajda, czy jej nie ma, ale znalazłem sposób, żeby w ogóle o tym nie myśleć. Ale grałeś też w MMO, więc to nie, nie pytam Cię tylko i wyłącznie w kontakcie Digimon. Okay. tylko ogólnie Farmie, okay. w grach. To odpowiem dwutorowo. Po pierwsze, jak to jest w Digimonach? W Digimonach system walki czyni to wszystko znośnym. Najprościej mówiąc. Ponieważ... System walki wygląda tak, że wybierasz trzy lub cztery komendy, a potem patrzysz na animację. I w sytuacji, kiedy chcesz farmić, możesz po prostu ustawić drużynę, która będzie miała takie statystyki i w takiej kolejności ułożone skile, że wystarczy bez patrzenia na ekran nawalać w krzyżyk i oni sobie wygrają tę walkę. Więc ja często robiłem tak dotychczas, no bo mam już jakieś 200 godzin nabite w tej grze, że... <śmiech> Poczekaj, poczekaj. Ja robiłem tak, że sobie włączałem na przykład film i kładłem tylko lewą dłoń na kontrolerze i wciskałem ten krzyżyk bez patrzenia na drugi ekran. No i w ten sposób, na przykład, spędziłem dwie godziny. To, to też nie było tak, że w ogóle nie musiałem patrzeć na ekran, no ale wiesz, tylko odwracam wzrok, żeby wjechać w następną walkę, a potem znowu klikam krzyżyk. Mam włączoną, włączony dźwięk tak tylko na tyle, żeby sobie brzmiał w tle, żebym słyszał, jak kończy się walka. I wiesz, mogę sobie w pełni doświadczyć jakiegoś filmu, albo serialu, albo książkę poczytać, a w międzyczasie jednocześnie mogę sobie tam trochę wyfarmić parę lewek. W pełni doświadczyć film od, od, wracając wzrok od monitora co No ale to wiesz, no na przykład... Okej, okay, część dungeonów... Może tak, większość dungeonów jest generowana proceduralnie. Ale są też takie, które mają yy, stały rozkład pomieszczeń. I na przykład po takim dungeonie mogę jeździć w zasadzie bez patrzenia. Szczególnie jak mam właśnie tam cicho odpalony dźwięk, bo wtedy słyszę dźwięk kroków i wiem czy jadę, czy wpadam w ścianę, czy coś. Więc one są skonstruowane w ten sposób, że jak masz je na przykład na przenośnej konsoli typu PlayStation Portable, no to wiesz, no siedzisz sobie na przykład w pociągu i tak jedną ręką klikasz w krzyżyk, a drugą przewijasz artykuł z gazety chociażby. I to czyni całe to farmienie nieznośne. Poza tym weź jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Ja naprawdę podkreślam, że te gry da się przejść, nie wiem, w 40 godzin z minimalnym nakładem farmienia takim stricte jrpg że siądziesz sobie i tam ten, ten dungeon przejdę jeszcze dwa razy, to akurat sobie do farmie. I czy to jest fun? No samo przychodzenie gry jest całkiem fan, wiesz. Ale... się to przechodzenie tego da John drugi raz, po to, żeby nabić tego expa. No to jest okej. Okay. To się jeszcze mieści w granicach jakiejś tam frajdy, bo wiesz, że twoja drużyna lewelapuje, wiesz, że masz silniejsze potwory, myślisz, o, zmiksuję sobie, to będą miały dodatkowe skille. Ale fajna nie jest ta część, kiedy przychodzisz, tylko to, co za przejście tego dostajesz. Oj, tam wiesz, to już jest trochę czepianie się, bo tak nie, naprawdę... Nie, serio, pytam. No, ja serio uważam, że to jest trochę czepianie się, bo... A ja się nie stosuję u krytyki, to jest moje pytanie, czy tak jest, jak mówię, czy nie? Aha, sorry. Moment, muszę się zastanowić, to jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że jest to całkiem fajne. Nie jest to angażujące. O, ale. Znaczy, bo wiesz, mówię z perspektywy kogoś, kto, no, ja grałem w wiele jrpg no. w życiu i jedyne, które przychodziłem, to takie, gdzie w ogóle nie musiałem farmić. Mhm. A jak a teraz już nawet w takich, których nie muszę farmić, to i tak mimo to już odbijam się bo po prostu same systemy walki i to, jakie one są powtarzalne, mnie nuży. No ale tak. pamiętam, że kiedyś w nie grałem. Przy czym to, jak teraz o tym myślę, to to zawsze było tylko i wyłącznie kwestia tego, że no, walki nie są fajne, ale chodzi mi po prostu o to, żeby dojść do kolejnej lokacji, mhm. do kolejnej scenki i trochę zdawałem sobie z tego sprawę. Gdzieś tam zawsze miałem taką myśl, że no, te systemy są robione tak, żebyś musiał poświęcić, powiedzmy, na podróż i na walkę daną ilość czasu, bo to, że poświęciłeś ileś czasu na daną czynność, czy na dany jakby segment gry, sprawia, że wywołuje u ciebie pewną emocję, czy tam wprawia cię w jakiś stan emocjonalny, który potem wpływa na to, jak odbierasz daną cutscenkę i jak w ogóle odbierasz grę jako całość. Wiesz, no. Że no, był najpierw byłem na tej długiej, 30-minutowej przygodzie, gdzie musiałem przejść cały ten dystans i pokonać tyle potworów, a potem mieliśmy emocjonalną scenkę, gdzie cała moja drużyna się bratała. A potem się okazuje, że akurat grasz w Zinogiers i jesteś na 40 minucie z 3 godzinnej rozmowy. No to jak, jak to twoje hobby? Nie, akurat Zinogiers jest fenomenalne, więc to akurat jest jeden moment w tej grze, gdzie masz dosłownie dwugodzinną rozmowę, cała reszta jest trochę inna. Mhm. Nieważne. Ważne jest to, że ta gra jest skonstruowana w sposób, który pozwala na fajną rozgrywkę przez długi czas. Ale jeśli się wciągniesz i będziesz chciał stawiać sobie wyzwania, tak jak gracze starej daty często mają w zwyczaju... Stawiać sobie wyzwania, a ile wytrzymam przy powtarzaniu tego, aż w końcu będę miał odpowiednio postać? No z grubsza, tylko że ja to bym ujął w inne słowa. Ja bym to ujął w słowa, hm, wiem, że jeśli poświęcę te tam powiedzmy już nawet minimalne 14 godzin, to będę mógł wyfarmić sobie supermocnego, takiego kwasi sekretnego Digimona. No to wtedy, kurczę, fajnie byłoby mieć drużynę złożoną z trzech takich, bo są trzy różnego typu, zupełnie różne Digimony, których farmienie, właśnie zdobycie zajmuje tak dużo czasu. Alternatywnie możesz przejść grę i po prostu go sobie zwerbować z bonusowego dungeonu. Ale, no po prostu fajnie jest zobaczyć ten moment, że tak, udało mi się, wysiedziałem... I no podkreślam, że ja też tego doświadczam w podróży, ja tego doświadczam jako części innej czynności. Wiesz, Dobrze, no... ale chcę tylko podkreślić, że jak mówisz wyzwanie, to nie masz na myśli, że o, pokonałem, w końcu jest to na tyle dobry, żeby pokonać ten trudny poziom, tylko że poświęciłem tyle czasu. Tak, w tym momencie wyzwanie to jest stricte wyzwanie mojej cierpliwości. Okej. Okay. Żeby nie było, to ja podkreślam, że mam skłonności do popadania w takie skrajności. Mhm. I no... nie, ale teraz nie mówimy o tobie, tylko mów... znaczy, ja myślałem, że nie mówimy tylko o tobie, tylko ogólnie o mhm. w zasadzie, do jakich, nie wiem, y, potrzeb odnoszą się tego typu gry, do jakich instynktów. No tak, w sumie tak, wiesz, może tak. Myślę, że jedyny, jeden. Myślę, że jeden z instynktów, do które się one odnoszą, to właśnie to pragnienie poczucia, że coś osiągnąłeś. I jest to przedstawione w tej najbardziej bazowej formie, że wrzuć czas, to my ci wyświetlimy fajny model postaci. Ale wiesz, no, skoro zahaczyliśmy o ten temat, to zamknijmy też kwestię jeszcze farmienia w mmorpg mhm. Bo w moim doświadczeniu, które jest przede wszystkim lineage'owe, trochę Warhammera Online i trochę Ragnaroka. Farmienie w MMORPG-ach działa trochę inaczej, bo owszem, są gry i często nawet w tych grach, które ja znam, były takie momenty w tym lineage'u chociażby, że faktycznie farmienie wyglądało tak, że dosłownie wchodzisz do pokoju, który jest, nie wiem, 20 na 20 metrów i z tego pokoju nie wychodzisz przez godzinę. Potem wracasz do miasta, kupujesz nowe przedmioty w rozumieniu, jakieś tam leczałki, wyrzucasz to, co wydropiłeś do swojego magazynu i idziesz na kolejną godzinę. Ale... Tak naprawdę rzadko było tak, że siedziałeś dosłownie i powtarzałeś tę czynność non-stop, bo ludziom się nudzi. No. Mm -hmm. I dlatego ludzie się socjalizują. Pierwsza sprawa, e, najbardziej podstawowa. W linejczu było tak, że magowie mogli e, zwiększyć twoje staty, rzucić ci bufa który... i wszystkie te czary podnoszące statystyki trwały po 20 minut, więc całkiem długo. I to oczywiście prowadziło do sytuacji, gdzie magowie, szczególnie ci wyższego poziomu, siedzieli sobie w miastach i oferowali taki sklep, gdzie kup ode mnie przedmiot, to ja wstanę i rzucę na ciebie te bufy. I sprzedawali coś kompletnie bezwartościowego, tylko po prostu, żeby dostać w łatwy sposób kasę od ciebie. I kiedy spotykałeś na przykład takiego maga, który był na niższym levelu, bliższym twojego, to często można było do niego zagadać. Hej, a może chodź ze mną? Ja jestem tym wojownikiem czy kimś, to ja będę bił, a ty tylko czasem rzuć mi jakieś leczenie albo coś. No i tak sobie idziecie we dwóch, to zaraz pogadasz. Zapytasz się co tam, skąd jesteś, jaką klasę chcesz rozwinąć. On ci coś opowie i wiesz, tak, główna wasza czynność to jest klikanie w te potwory, ale w tym momencie nie to staje się twoim punktem skupienia. Oczywiście dalsze rozwinięcie tego to jest farmienie w klanach, gildiach, nazwij to jak chcesz. Jasne, ja spędziłem, ja potrafiłem spędzić, wiesz, 5, 6, 7 godzin siedząc w jednym pokoju i farmiąc, ale to nie była moja kluczowa, główna czynność, to nie był mój punkt zaczepienia, bo moim punktem zaczepienia było, że siedzę sobie na Spiku z ekipą i gadamy o pierdołach, a może nie gadamy o pierdołach, tylko o życiu, a może ktoś zawalił egzamin, a może ktoś się pokłócił z rodzicami, a może ktoś zdał egzamin, albo nie wiem, zajął wysokie miejsce na Olimpiadzie się chciał pochwalić. Albo może komuś się zebrało na śpiewanie i wszyscy go nagrywali, bo okazało się, że ma ładny głos. Była taka masa różnych przygód, które po prostu wychodzą z kontaktu z ludźmi. Czyli no. to farmienie było... Próbuję się dowiedzieć, czy to farmienie jest w tym momencie faktycznie główną czynnością w grze, mhm. która po prostu jest zaprojektowana w taki sposób, żeby zachęcać ludzi do kontaktu, z jednej strony dzięki temu, że jest na tyle proste, że można w tym czasie sobie gadać, a z drugiej strony, że gra oferuje właśnie takie możliwości jak bufowanie i ogólnie jakieś teamowe expienie, które sprawia, że ludzie będą chcieli się spotykać i łączyć w drużyny. ale czy to była jednak nadal główna czynność tej gry, czy to było na zasadzie, że w trakcie farmienia zdobywasz kolegów, a potem dobijasz już do tak wysokiego poziomu, że już nie musisz farmić, tylko zamiast tego idziecie na te rajdy czy PvP, które gra się kompletnie inaczej. Powiem tak, struktura lineage'a przynajmniej była taka, że farmienie było zaprojektowane, żeby było czynnością żmudną i nurzącą. I wydaje mi się, że nikt tego nie podważy. Więc jeśli rozpatrujemy samą grę i samej mechaniki, to tak, farmienie miało być nudne. Miało być wyzwaniem dla twojej cierpliwości raczej niż czegokolwiek innego. Ale też po to, żeby ludzie kombinowali, jakie sobie jak najbardziej przyspieszyć? ale wydaje mi się właśnie, że to do tego zmierzało. Po pierwsze, do tego, żeby gracze łączyli się w grupy, bo owszem, na tych bufach dowolny wojownik potrafił daleko zajść, ale na przykład były takie niuanse systemowe. Powiedzmy, widzisz, ponieważ tam były różne rasy i każda rasa miała um, klasy wpisujące się w te same archetypy, że wiesz miałeś tam orki, elfy i tak dalej i każda z tych ras miała swojego maga, wojownika, wojownika ciężkiego, lekkiego czy coś, ale w obrębie danej rasy te klasy miały różniące się między sobą skille. I to na przykład się sprowadzało do tego, że jak miałeś e, maga człowieka, to on mógł ci dać cały szereg najróżniejszych polepszeń do statystyk, takich 20-minutowych, Ale nie mógł ci dać najważniejszego nie mógł ci dać e, skilla, który powodował, że każdy twój atak fizyczny przywracał ci trochę życia. Ten buff był dostępny tylko mag dla maga czarnoelfiego, który z kolei nie miał tych wszystkich skili, poprawiających np. siłę ataku, odporność itd. Więc z jednej strony ludzie kombinowali tak, że sobie np. tworzyli dwa konta i na jednym sobie robili jakiegoś tam maga, żeby móc się zalogować jednocześnie na dwa konta i rzucić sobie te buffy ale nawet wtedy nie mieli za bardzo dostępu do tych ważnych, pobocznych skilli, więc prędzej czy później oni musieli wejść w interakcję z jakimś innym magiem. A jeszcze w tamtych czasach to w ogóle się nie spotykało komputerów, które mogły dźwignąć więcej niż dwa klienty naraz. No bo wiadomo, to trwa 20 minut, teoretycznie mógłbyś mieć, nie wiem, 6 kąt. Tylko, że wtedy komputery tego nie ciągnęły po prostu. Natomiast sama gra też wspomagała działanie grupowe. Bo na przykład miałeś takie rozwiązanie, że kiedy byłeś w drużynie, mogłeś po prostu kliknąć prawym myszki na nazwie kogoś z drużyny i wtedy automatycznie twoja postać brała na cel ten sam cel, który miał kliknięty gracz, a po kolejnym kliknięciu twoja postać automatycznie zaczynała go atakować. I bardzo często było tak, szczególnie na tych wyższych poziomach, że grupa składała się z dziewięciu postaci, a aktywne były dwie. Jeden wybierał cel, z którym się walczyło, a drugi siedział na healerze. No bo na wyższych poziomach to już leczyć trzeba było. Cała reszta drużyny miała makro, które zapętlało klikanie prawym myszki. I oczywiście to prowadziło do skrajności. W jednym wydaniu było tak, że po prostu na przykład jeden siedzi i faktycznie pilotuje drużynę, a cała reszta siedzi sobie na czacie, siedzi sobie na jakimś team spiku. Po prostu no są odciążeni i na przykład co 20 minut robimy zmianę tego, który prowadzi. A druga skrajność była oczywiście taka, że no ludzie włączają to makro i sobie awkują. No i to prowadziło do różnych spięć, to prowadziło do błędów, bo wiadomo, no makro się nie zastanowi, czy przypadkiem akurat coś cię nie stargetowało. No i do różnych tam dramatów. Każdy kolejny level przynosił duże różnice między postaciami w tej grze. Więc wiesz, jak byłeś na 60., a ktoś był na 58., to jeszcze powiedzmy. Ale jak ten drugi był na 56., to w ogóle nie było szans walczyć między, twoimi, między waszymi postaciami, chyba że w konkretnych przypadkach. Więc wiesz, no ponieważ z jednej strony robiliśmy tak, że postaci na wysokich levelach są bardzo mocne, no to z drugiej zróbmy tak, że ciężko jest osiągnąć ten wysoki level. No, normalne problemy, kiedy tworzysz MMORPG-a. Nie możesz ułatwić wszystkim levelowania, bo wtedy wszyscy wbiją wysoki level i nie będzie tej potrzeby siedzenia w grze i płacenia abonamentu. No chyba, że... Ja zawsze miałem takie wrażenie, najwyraźniej błędne, że w RPGach chodzi tylko i wyłącznie o ten endgame content. Że to, co robisz przez te pierwsze kilkadziesiąt godzin, to ma jakiś tam swój urok, ale w praktyce chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dotrzeć do tych późnych rajdów, czy właśnie PvP. No, żeby to było kilkadziesiąt godzin, to ja bym chciał. Daj mi tego lineage'a, gdzie się wyrobisz w kilkadziesiąt godzin. No, wiesz, z jednej strony... Ale no, no, może lineage'a był właśnie inaczej zaprojektowany, tak żeby to było, się bardziej mieszało, żeby były te rzeczy już na tym 60. poziomie, że tak jak mówisz, że czasem sobie myślisz, że ja tutaj mam 60. poziom, a tutaj mają 58. to będę miał przewagę, ale nie aż taką dużą, to mm -hmm. mogę się z nimi pobić. Ale jak na przykład mam już 65., to marnuję na nich czas, lepiej poszukam sobie innych ludzi, którzy mają wyższy. Tak, wiesz, ja z tego, co się zapoznałem, no bo też 2004, 2005, powiedzmy tak, do nie wiem, 2008, to był taki okres, gdzie nie było tak naprawdę tak dużo tych MMORPG-ów, bo one owszem wychodziły, ale z ich dostępnością na zachodzie było różnie. No i teraz tak. No miałeś WoWa, po co ci coś innego? No ja nie lubię WoWa, bo w WoWie nie ma otwartego PvP. To był jedyny argument, którego użyto wobec mnie, kiedy rozmawialiśmy o innych MMORPG-ach w tamtych czasach i on mi wystarczył. A na serwerach PvP też, nie? Ale chyba nawet tam nie było tak, że dosłownie siedzisz i sobie farmisz i ktoś nagle podchodzi i wsadza ci nóż w plecy, nie? Nie wiem. Okay. Jak, jak wtedy pytałem, to tak dosłownie mi to zostało opisane, że po prostu tego nie ma, że jest jakaś tam arena, że można się ze sobą bić, ale że tego ogólnie nie ma. Więc jak wziąłem tego lineage'a, to, no to wziąłem go właśnie jako grę, gdzie o stary, tam teraz to wiesz, to tam trochę się ponudzimy, ale tak naprawdę będzie fajnie, bo ja też będę grał i tam kumpel będzie grał i ktoś jeszcze będzie grał, więc my sobie posiedzimy, pogadamy, będzie fajnie, a potem jak się wyfarmimy, o to tam będziemy, wiesz, po kątach rozstawiać za pół roku tak dokładnie to znaczy oczywiście wtedy o tym nie myśleliśmy no ale, ale tak to do tego się sprowadzało i to jeszcze za pół roku jak się faktycznie codziennie grało i jak ci się disconnecty nie załączyły albo jak przypadkiem sobie wrogów nie zrobiłeś bo przecież były tak samo akcje jak w życiu że ktoś był po prostu dręczony przez jakieś zorganizowane grupy ja, ja pamiętam świetnie akcję e, która się zdarzyła na jednym z, z serwerów prywatnych że. Ktoś, ktoś chyba czyjś młodszy brat coś takiego, w każdym razie jakiś wiesz taki dzieciak który nie bardzo ogarniał tę grę dodał sobie jakiś Rosjan do znajomych bo mu tam wysłali zaproszenie choć chodź, my cię tutaj będziemy uczyć gry i coś, a system był taki, że no jak masz kogoś w znajomych to ci się wyświetla czy on jest zalogowany czy nie za każdym razem jak widzieli, że dzieciak się logował to czekali aż wyszedł z miasta i dostawał strzałę w twarz no i było mu przykro tak krótko mówiąc. A że był dzieciakiem i tak dalej, to nie bardzo wiedział, czy jak usunąć ze znajomych, nawet nie skojarzył, że to się jedno z drugim łączy, wiesz, takie rzeczy. D Digimony jeszcze? Coś? Nie, ja już, wiesz, o Digimonach to naprawdę więcej nie będę gadał. Jeśli chodzi jeszcze o te MMORPG, to wiesz, definitywnie celem jest Endgame, ale... E, a tak ty... jak mówisz, że w takim Lineage'u dosłownie pół roku trzeba spędzić, żeby do niego dojść, to... Nie, nie, bo zobacz, bo... Pół roku to ty spędzasz na dojściu do levelu, a potem to musisz zdobyć itemy. No właśnie. Oj, to były cyrki. Chociaż wiesz co, mój przyjaciel akurat miał taką smykałkę do handlu, że mając jakieś tam, wiesz, mizerne jak na standardy Lineage'a, nie wiem, 60 levela, on potrafił po prostu przehandlować tyle, że miał więcej kasy niż nie jeden cały klan do kupy wzięty. I zawsze było tak, że na nim pasożytowałem. A potem on stwierdzał, że o, nudzi mi się ten serwer, bo się często kraszuje, a ja tak się zauważyłem. Dajaj itemki. Weź, no daj. No przecież ja ci ich nie zmarnuję. Czyli mówisz wniosek, że MMO, nie MMO, grind grindem, fajnie mieć kolegów. Tak. <grym> Jak macie kolegów, to o nich dbajcie. Ale nie dajcie sobie tkaszę dmuchać. A tak zmieniając temat, może. No, tak Wiesz, no, jak już tyle o tym rozmawiamy, to chcę mieć pewność, że nic, żadnego kamienia nie zostawimy nieobróconego. Wiesz co, ja naprawdę nie... Nie wiem, czy powinniśmy ciągnąć ten temat, bo jak mi się zbierze na wspominki o Lineage, to ja mam jeszcze masę przemyśleń, nie, nie, masę nie, historii. Nie, nie o to mi chodziło. No, Myślałem, no. że może coś jeszcze Digimony. No w sumie nie. powiedziałeś o nich tylko, że no, no fajne, no, ale nie fajne. To są fajne, ale uważajcie, bo się wciągniecie i będziecie farmić jak głupi, nie wiadomo po co. A, jedna rzecz. Miałem taką sytuację, że PSP wyślizgnął mi się z rąk i jak uderzył w podłogę na szczęście bezpiecznie, to wypadła mu bateria, wobec czego straciłem jakąś godzinę gry. Ale nie o tym wtedy myślałem. Myślałem o tym, że o, skoro się wyłączyły, to ja włączę inną grę i sobie pogram w inną grę. I to był dopiero moment po tych tam, no pewnie tak do kupy 150 godzinach, kiedy odpaliłem inną grę. Ale jak posiedziałem tak w tej innej grze i dowiedziałem się, że jest to RPG w stylu, jak zabiją ci główną postać, to jest kompletny game over, no, stwierdziłem, że e, jednak walczymy o Jestem takim purystą. A co jeszcze chciałbyś powiedzieć nam o Rock Ojej, czy dasz mi w myślach? Skąd wiedziałeś, że będę chciał mówić o Rock No tak jakoś... Z, wiesz, rozmawiałeś o nim niedawno. Jest tak mi przyszło do głowy, że może coś jeszcze coś o nim powiedzieć. No, wiesz co, możemy wrócić do tematu, bo e, mój kumpel Pozdrow Tuskan e, raczył był być uprzejmy i zadbać o swojego kolegę. I jak mu powiedziałem, że bardzo chciałbym usiąść sobie do Rocksmith'a, ale akurat nie mam gitary. To dziwny przypadek. No, no, wchodzą takie problemy po ludziach. To on powiedział, że akurat, wiesz co, bo ja bym chciał się przerzucić na bas, to może sobie pograj na mojej gitarze. I stary, jak fajnie wziąłem sobie tę gitarę, ona jest taka prawdziwa, nie taka za dwie stówy od szwagra wiesz, sklejka z drzwiczki, z byliczki w ogóle na ślinę robiona. Nie, może, może znasz ten typ gitary. Ale nie jest z Lidla przypadkiem. Nie, nie no, to, to jest prawdziwa gitara, to co ja, tym to, czym ja dysponowałem dotychczas. Tylko, że no, była to gitara po prostu niskiej klasy. Taka, taka z prawdziwego sklepu muzycznego, o. Tylko, że no, z dolnej półki. Wziąłem sobie taką prawdziwą gitarę, no i kurczę, tak fajnie usiąść do tego Rocksmitha. Ale już nieważne, że ja się dobrze bawiłem, to nikogo nie obchodzi. Na pewno obchodzi ludzi coś, o czym ty chyba nie wspominałaś. Mianowicie, wydaje mi się, że nie mówiłeś o tym, że Rocksmith jest niesamowicie pobłażliwy jako program. W jakim sensie? W takim sensie, że on łapie jako poprawne komendy chwyty i uderzenia, które są nie do końca prawidłowe. W takim znaczeniu, że na przykład ja nie mam za dużo doświadczenia z gitarą, ale na tyle, że wiem, kiedy gram w miarę dobrze, kiedy gram w miarę źle. I na przykład łapię się na tym wiesz, że chcę docisnąć opuszkiem palca strunę, no tak jak się chyba powinno, i ten opuszek mi się zegnie, tak że czubek palca dociska jednocześnie dwie struny na przykład. Ale Rocksmith i tak to złapie. Szczególnie, kiedy akurat kawałek, który grasz, opiera się o granie akordami. No to od razu powiem, że mówiłem o tym, bo tylko mogłeś nie złapać, Oj. bo chodzi o to, że Rock jakby sprawdza tylko i wyłącznie czy dźwięk, który powinien zagrać grasz. A to czy oprócz tego grasz jeszcze jakieś dodatkowe dźwięki go już nie obchodzą? A, a tylko i wyłącznie szuka tych dźwięków i stwierdza, dźwięk jest to OK. No to w przypadku akordów to może być tym bardziej widoczne, że jeśli na przykład akord polega na tym, żebyś uderzył, nie wiem, cztery strony, a przy okazji uderzysz jeszcze jakąś inną, to i jak ci zaliczy? No, no to właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo wiesz co? Ja znowu jestem entuzjastą gier, które stawiają ci wysoki skill floor, które mają wysoki próg wejścia, tak to nazwijmy. I w normalnych warunkach właśnie oczekiwałbym od takiego Rocksmitha, że on mnie będzie karał, że on mnie będzie tłukł po łbie na zagrasz to dobrze, bo ci tego nie zaliczę. I gdyby to na przykład było Guitar Hero, nawet jakieś bardziej rozbudowane, takie wiesz, hipotetyczne gitar Hero, które jest dużo bardziej rozbudowane, ale nadal nie tak bardzo jak faktyczna gitara, to bardzo bym oczekiwał od tego właśnie, że albo zagrasz doskonale, albo nie grasz tego wcale, i stąd. Ale ponieważ gram na gitarze i z jednej strony umiem sam siebie kontrolować, pilnować tego, czy dobrze łapię ten chwyt, czy nie, a potrzebuję tej zachęty ze strony gry. Mam po prostu ten tok myślenia, kiedy gram, na przykład, nie, no, siadam sobie teraz do House of the Rising Sun, i no, nie wiem, czy to jest łatwy, czy trudny utwór, nie znam się, wiem, że on mi sprawia problemy, ale to dlatego, że nie mam w ogóle doświadczenia albo mam go mało. Natomiast jak już gram, na przykład mam zgodnie z miarą Rocksmith'a 95% celności na moim poziomie trudności, potem on go podbija i oczywiście to spada, no ale wiesz... Chodzi o to, że mam te 95% celności, Tylko... to jest super. Ty masz czegoś takiego jak tam po prostu Song, Accuracy, jako znajomość po prostu utworu, który jest tam liczony przez Twój poziom trudności razy to, jak dobrze go grasz? No tak, no to właśnie A. o tym mówię, że no to nie ten... mówi, że 95%, ale mówi, że potem podbierz, już nie jest 95%. No tak, no to znaczy chodzi o to, że na zakończeniu przejścia utworu dostaje wynik 95%. Potem wsiadam do tego utworu jeszcze raz i ponieważ gram go lepiej, to on mi wtedy za drugim razem nie ja mówię, Mi jedyna statystyka, na którą ja zwracam uwagę, to jest songa Curious który jest liczone poprzez to, ile procent, na ile procent zagrałem utwór, mm -hmm. pomnożone przez to, na jaką, przez ułamek tego, jakby na jakim poziomie trudności gram. No tak. Czyli jeśli gram na poziomie trudności 100, to wtedy mnożę razy 100, i wtedy po prostu mój wynik, jakby znajomość utworu jest równa temu, jak dobrze go zagrałem ostatnim razem. Ale w każdym innym wypadku on jest obniżony, ale wtedy jak gram następnym razem, to już nie może być niżej. Bo co z tego, że poziom trudności mi się podbił, Aha. ale skoro na wyższym poziomie trudności zagrałem na przykład na 80%, ale sam poziom trudności jest 60%, to w tym momencie, mówi, wiesz, jak mówisz, że masz 95%, to dobrze, brzmi jakbyś już grał na tym najwyższym. A poczekaj, czy ty grasz w 2014? No właśnie się zastanawiam, że to się zmieniło. Bo to się mogło zmienić. Ja na pewno gram w tę podstawkę. Okej, okay, dlatego cię właśnie pytam, czy coś no. takiego jest, może czegoś takiego nie. Bo mam, nie ma tam innej statystyki. Jest, okay. Znaczy, jeśli chodzi o takie liczbowe statystyki, to jest tylko ten song accuracy. I on jest na, mówisz, na... Tylko bierze jak na poziom trudności, na którym zagrałeś, a nie jak ogólnie na utwór. Tak. On, okay. To jest po prostu wynik z twojego danego podejścia. No to tak właśnie mówię, to się zmieniło. Okay. Teraz jak mam po prostu mam listę utworów, to na liście utworów od razu mam zaznaczone procentowo przy każdym utworze, na ile go już znam. A widzisz, to się rozwinęła seria. Tak, I ta wartość jest właśnie tak jak powiedziałem, wzięta z tych dwóch rzeczy. Jasne. Czyli, czyli utworocenia na ile już jakby który poziom trudności mi daje, i na ile dobrze już gram na tych poziomach trudności. które jasne, jasne, no to widzisz, no to Rocksmith ten pierwszy jest jeszcze bardziej pobłażliwy, bo on cię ocenia na dane podejście, a nie na ogół. I teraz tak, chodzi mi o to, i do tego zmierzałem, że dostaję ten wynik 95% po danym podejściu. I ja wiem, że to nie jest rzeczywiste. Ja wiem, że się tam potknąłem, że coś za szybko przestawiłem palce, że coś. Ale... Dzięki temu, że wiesz, zaczynałem danego wieczora z y, songa Curacy, nie wiem, 40% i po tam piątym czy szóstym podejściu się tak oswoiłem z tą kolejnością chwytów, że zrobiłem 95% i udało mi się jeszcze podbić poziom trudności do tego, no to czuję się zmotywowany, bo myślę, super, no to teraz się oswoiłem z tymi chwytami, może spróbuję arpeggiowania w tym, w tym właśnie kawałku. Coś dla mnie Kosmicznie trudnego w życiu. Nie, nie mam pojęcia nawet jak zacząć, ale ponieważ wiem, że każde to podejście jest oceniane i że on też ten poziom trudności skaluje, to nie mam problemów z tym, że nie brzmi tak jeszcze idealnie, bo będę sobie wiesz, siedział i plingał i plingał i plingał, aż w końcu to się poprawi. Więc dzięki temu, jak jest skonstruowany ten rocksmith w ten pobłażliwy sposób, ale jednocześnie dając ci bezpośrednio dźwięk Twojej gitary do słuchawek to ty wiesz, że musisz jeszcze pracować, a czujesz się zachęcony do tego, żeby to robić. Chcę się odnieść do dwóch rzeczy. Po pierwsze wspominałeś, że o, gdyby w gitar Hero tak było, to nie chciałbym, żeby było pobłażliwe. No tak, no bo to jednak no nie jest to gra, jest to narzędzie do nauki, tak? No, no tak. Więc ja na przykład nigdy nie miałem takiej myśli, że o, ja nie chcę żeby, to, chcę, żeby to gra mnie bardziej surowo oceniała, tylko zdaję sobie sprawę z tego, że to jest program, który ma ograniczenia, i że w związku z tym jestem w stanie mu wybaczyć to, że nie jest w stanie mnie jakby precyzyjnie oceniać, tylko po prostu traktuję go jako, nie porównuję go z innymi grami rytmicznymi, tylko porównuję go z innymi sposobami nauki gry na gitarze. Mhm. Więc znaczy nie do końca, no bo też wspominałem o tym, że ta gra jest fajna, nawet jeśli tylko i wyłącznie traktujesz ją jako po prostu grę rytmiczną na bardzo skomplikowanym kontrolerze, ale to znowu, dlatego że po prostu żadna inna rytmiczna nie ma aż tak skomplikowanego kontrolera jak no prawdziwa gitara. Więc po prostu to jest ten atut, który ją wyróżnia wśród tych gier, mimo że jej na przykład system oceniania nie jest aż tak ciekawy. Aha. Ale z kolei sam kontroler sprawia, że jakby to się w ten sposób równoważy. No tak. A z drugiej strony, no właśnie, no mimo wszystko jednak to jest narzędzie do nauki. No, mówiłem, że można by tą grę traktować jako po prostu fajną grę rytmiczną ze skomplikowanym kontrolerem. Ale nie oszukujmy się. Myślę, że 99%, jeśli nie 100%, jeśli gra w tego rocksmith, to dlatego, że myśli sobie, że no fajnie by się było nauczyć grać na gitarze. No i widzisz, ja w to gram właśnie dlatego, chcąc się oswoić z instrumentem, nauczyć grać, ale to są tak jakby myśli otaczające moje podejście do gry, bo w momencie, kiedy już siedzę z tą gitarą na kolanie i leci mi ta piosenka, mam podejście stuprocentowo jak do gry. Mhm. Myślę tylko, wiesz, jedno, drugie, trzecie, jak to zaliczyć, jak w to trafić, czy coś robię źle, czy wiesz, czy gdzieś popełniam błędy. Może poćwiczę właśnie po to, żeby lepiej zdać ten utwór, a w tym konkretnym momencie nie myślę o tym, żeby się lepiej nauczyć. Muszę sobie montować z tyłu głowy te swoje błędy właśnie w chwytach czy w czymś, ale jak już siedzę i gram, to gram właśnie jak w grę. Ja tak miałem tylko na samym początku. Mhm. przez pierwsze jakieś nie wiem kilkanaście kilkadziesiąt godzin. W sumie nie wiem ile mam z tą grą mógłbym sprawdzić. Bo może nawet nie mam tych kilkudziesięciu i przesadzam. Natomiast no faktycznie te pierwsze momenty z grą kiedy faktycznie ten poziom mi rusł to miałem dokładnie tak samo jak ty, że tylko i wyłącznie po prostu staram się grać to co jest na ekranie jak najlepiej. Jak mi już w miarę tu twór to chciałem go zagrać jeszcze jakby poprawić te kilka błędów, które wykonuję po to żeby gra mi dała wyższy poziom. Mhm. Ale teraz jestem już na takim poziomie zastanawiam się na jakim poziomie ty jesteś bo na tym poziomie, na którym ja jestem, to mam po prostu wrażenie, że oszukiwanie gry jest już nieco zbyt łatwe. Mhm. Więc mogę to robić nawet nieświadomie. Więc muszę się pilnować, żeby przypadkiem jej nie oszukiwać. A. Więc, że po prostu na przykład taką mam długą serię nutek, gdzie mam raz zagrać na przykład drugi próg, potem mam puścić pulofa, potem mam zagrać pustą strunę, potem znowu przycisnąć, potem hammer rona. I generalnie mam tam wrażenie, że szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy ja to trafiam dobrze, czy nie. Bo to, że gra mi to zalicza, no to tak jak mówię, wynika to z tego, że ona jest na tyle pobłażliwa, że ona nawet nie jest w stanie do końca ocenić, mm -hmm. czy ten dźwięk, który zagrałem teraz, czy później jakby... Więc po prostu to, czy ona mi to ocenia poprawnie, czy nie, to dla mnie nie jest kompletnie... Nie jest dla mnie żaden wyznacznik tego, czy ja to zagrałem dobrze, czy nie. Okay. Na przykład w takich sekcjach. Rozumiem. Albo jak mam jakieś długie slajdy albo jakieś, na przykład o, jak mam nuty, gdzie trzeba szybko uderzać, albo robić łami efekt, że tam mm -hmm. przesuwając do góry, do dołu, to się jakoś inaczej nazywa ważne. Mm -hmm. to mam wrażenie, że gra tego kompletnie nie ocenia. To czy ja go faktycznie tak przesuwam do góry, do dołu, tylko tylko i wyłącznie wykrywa sam dźwięk tej struny, to czy ona nadal rozbrzmiewa. Rozumiem. Więc jestem już na tym etapie, gdzie niestety trochę już niestety nie mogę tego traktować jak grę. Mhm. To znaczy mógłbym traktować po prostu na hamarze zobaczyć, nauczyć się tego, że o tego nie muszę robić, a to <śmiech> mogę robić w łatwiejszy <śmiech> sposób i próbować po prostu jak na jak, jak oszukiwać system oceniania no, no no. i właśnie w tym momencie muszę sam przed sobą przyznać, że no nie, ja w to gram po to, żeby się nauczyć grać na gitarze, a nie po to, żeby oszukać tę grę, że a nie po to żeby wybijać wynik w grze Wiesz, no Wiesz, ja no. i w związku z tym muszę powiedzieć, że trochę mnie już nuży no tak, ale to widzisz, jest na to kontrargument. I kontrargumentem jest to, że Rocksmith przede wszystkim nie uczy Cię pewnych bardzo istotnych umiejętności potrzebnych do gry na gitarze. Ja się spotkałem w ogóle z opinią, że on Cię nie uczy czegoś, czego wielu gitarzystów nigdy się nie uczy. Mianowicie on Cię nie uczy grania, nie grania dźwięków, których nie chcesz. To jest to właśnie, o tak. czym powiedziałeś ale wiesz, no ja się na przykład łapię na jednym z podstawowych błędów gitarzysty, że jak trzymasz chwyt i puszczasz chwyt, to z tego ci wychodzi taki pulow, że fakt dla nieznających, fakt oderwania palca od struny już wprawia ją w pewne drganie. To znaczy, chodzi o to, że po prostu jak wciskasz, po prostu dźwięk zmienia się, jakby dynamicz przechodzi z tego dźwięku, który wciskałeś do innego. Czyli w tym przypadku, do, jeśli na przykład trzymasz stronę jednocześnie na dwóch progach mm -hmm. i potem puścisz ten niżej, to wtedy jakby ten dźwięk płynnie przechodzi z tego niższego do tego wyższego, mm -hmm. wyższego do z wyższego do niższego, bo tak. puszczasz. Tak, strunę tak, na tak, tak, tak, tak, albo to jeśli, tak. To Albo jeśli go zupełnie puszczasz tą stronę, to tak samo. Przechodzi z no. tego dźwięku jakby trzymanego do, do pustej, pustej struny. strony. Tak. I no, tylko że wiesz, no to jest po prostu coś, co trzeba mieć na uwadze. Po pierwsze, po prostu tłumienie strony. No tak, ale to nie znaczy, że jest to proste. No nie jest. Znaczy, tak, I gra tego nie uczy i nie jest w stanie tak. tego sprawdzać. Tak, tak. Być może byłaby, no ale nie jest w takiej formie, w takiej narod. Znaczy, podejrzewam, że byłyby z tym problemy, które sprawiły, że po prostu nie mogli. No, ja jestem przekonany, że byłoby to bardzo trudne do zakodowania. Znaczy ja nawet mam wrażenie, że jakby że chodzi o samą decyzję designową, że gdyby zaczęli wykrywać to, że nie gramy przypadkiem innych dźwięków, to wtedy byłyby problemy z tym, że nagle wszystkie dźwięki zaczęłaby brać jako jakby... Wydaje mi się, że to nawet nie jest problem techniczny, że kwestia zaprogramowania, tylko tego, jak zaprojektować grę w taki sposób, żeby tylko te dźwięki wykrywała co trzeba. Inaczej, żeby wykrywała, które dźwięki trzeba, a które nie. Wiesz co, wydaje mi się, że byłoby to możliwe, ale towarzyszyłby temu bardzo duży problem. Mianowicie właśnie tego, że gdyby ta gra faktycznie łapała ci na każdym dźwięku, który nagra zagrałeś Nadprogramową. No właśnie tak. To miałbyś z tego, nie miałbyś z tego żadnej satysfakcji większej, niż gdybyś po prostu usiadł sobie z tabulaturą czy rozpiską i usiłował się nauczyć utworu. Naprawdę w tym momencie ten interfejs to byłby po prostu interfejs ułatwiający uczenie się konkretnych utworów on straciłby bardzo wiele właśnie na tym walorze, że kiedy mało umiesz, to cię do, zachęca do rozwoju. Zabawne, że o tym mówisz, bo trochę tego bym właśnie chciał od tej gry. No widzisz, na na, na no. tym etapie właśnie. Na tym, no kiedy tak. już nie mam tej frajdy, kiedy... Zresztą nie wiem, czy w końcu o tym powiedziałem, ale się zatrzymałem. Mhm. Już w żadnym utworze jakby nie jestem w stanie tak po prostu, że o zagram i prawdopodobnie przejdę na wyższy poziom, tylko mam tak, że na przykład przez kilka dni gram te utwory i w żadnym z nich nie czuję żadnego progresu. Ale nie osiągasz jeszcze w nich tego pełnego poziomu trudności. Tak, tak, oczywiście jestem daleko od niego, w jakimkolwiek A. utworze. Okej, okay, okej. Okay. czuję, że teraz już jakby powinienem, musiałbym faktycznie porządnie na tym posiedzieć, czyli musiałbym wybrać sobie jeden utwór i odpalać go sekcja po sekcji i po prostu uczyć, powtarzać te wszystkie fragmenty, aż zagram je poprawnie i dopiero potem zagrać cały utwór. Z jednej strony Rocksmith ci to umożliwia, a z drugiej strony, no witamy w świecie nauki na gitarze. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nie, nie, ja pewnie, że nie. Ja mówię o tym, że Rocksmith nie oferuje tego w prosty sposób. No Mam okay. wrażenie, że to jest ten problem, że wybrać sobie ręcznie, wejść do utworu, zapauzować, wybrać, że chcę właśnie ten ćwiczenie po kolei sekcji, po kolei wszystkie wybierać, za każdym razem musicie ustawiać odpowiednią prędkość, poziom trudności i to jest, chodzi o to, że to jest, można tak zrobić pewnie, ale nie jest to wcale takie intuicyjne, a Rox mi sam podpowiada, że a może zagrać sobie ten utwór, a może prostu tylko tą jedną sekcję, a potem już może zagrać ten utwór, a może sobie w ogóle jakąś lekcję powtórz. Czemu nie? I myślę sobie, że no dobra, no powtórzę. Potem ją powtarzam i stwierdzam, że no nie, nic. Nic mi to nie dało. Zmarnowałem czas. Ja już sobie tylko pogram utwór i, i kończę tą grę i idę grać w LoL. Więc gdybym mm. właśnie był taki tryb, że po prostu, który by grał mi ten utwór po kolei, powoli, pozwoliłby mi każdą nutkę jakby zapamiętać, zagrać, powtórzyć tak taki, po prostu naucz się na spokojnie, powoli. Mm -hmm, mm -hmm. Gdyby, bo trzeba to sobie samemu stworzyć. I to jest dla mnie niewygodne i nie, jest, nie chce mi się, <śmiech> jak z treningiem w bijatykach. No, on oferuje wszystko, co chcesz, ale jednak musi ci się chcieć. Odpalić to, nagrać ten cios, upewnić się na pewno, że został nagrany dobrze i dopiero potem możesz zacząć ćwiczyć. Wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej to porównanie się o tyle rozmija z prawdą, że wewnątrz Smitha masz wariant utworu do każdego poziomu trudności a wchodząc do treningu w bijatyce i właśnie ćwicząc na przykład defensywę przeciwko konkretnym zagrywkom, sekwencjom, to ty musisz znać te sekwencje po pierwsze, a po drugie musisz je jeszcze prawidłowo nagrać, więc musisz tak. się sam nauczyć je robić. Właśnie o tym mówię, musisz, musisz na to poświęcić czas, żeby w ogóle przygotować ten trening do tego momentu, w którym możesz ćwiczyć to, co faktycznie chcesz. Tak, no ale właśnie w roksmicie to się jednak opiera o kliknięcia. Jest tych kliknięć dużo, i trzeba siedzieć w tych podmenusach Ale masz musisz konkretne... też wiedzieć, co chcesz trenować Musisz sam podjąć tą decyzję tak. Musisz sam sobie zaplanować jakby ten program treningowy. Tak, ale nadal podejmujesz decyzję w obrębie ustawiania menusów To prawda. Gdzie. Natomiast chodziło mi o sam ten efekt, no. Nie, że czy to jest ta sama skala czy to jest mhm. aż tyle samo bólu mhm. tylko sam fakt, że no, musisz właśnie sam to sobie zaplanować podczas gdy gra oferuje ci sama próbuje ci zaoferować dużo różnych ścieżek dotarcia mhm. do grania tego utworu dobrze tylko wydaje mi się, że... no W sumie teraz zaczynam się zastanawiać, czy ja nie, nie próbuję kłócić się z grożem że wiem lepiej. <grym> no wiesz, na pewno wiemy lepiej od gry, bo jak już ustaliliśmy, gra jest zbyt podbłażliwa. Więc no... Kwot erat demonstrant. No bo jak gram ten utwór na, tym, na tych poziomach, to po prostu nie jestem w stanie za nim nadążyć. Widzę te nutki, i zanim jakby przełożę sobie chwilę, teraz muszę złapać ten próg, to ona już minęła. No tak. <grywa> jakby, żeby jeszcze zapytać całą sekcję, tego że ten, ta nuta, ten próg, ten jakby wiesz, no musiałbym na to po prostu spojrzeć, na spokojnie, zapamiętać, najpierw zagrać powoli, a dopiero potem właściwie. No i od tego właśnie masz opcję ćwiczenia z, sekwencji, z sekcji że tak nagle, wiesz, nagle tak muszę zrobić z całym utworem. No to, to ciężkie jest życie człowieka, który chce się nauczyć grać na instrumencie. O, ja myślałem że to miała być fajna gra, która mnie wszystkiego nauczy, a nie tylko takie narzędzie, które najpierw jest pobłażliwe, a potem nagle ten tańczył się nie różni od normalnej nauki. O, o, o, on myślał, że będzie się dobrze bawił w życiu. Bal no, mam nadzieję, że wrócimy do Rocksmitha, kiedy obaj staniemy na wielkiej scenie i będziemy krzyczeć, hej wszyscy, jesteśmy tu dzięki Rocksmithowi. A potem Ubisoft będzie nam, z nami podpisywało umowę. Nazywamy się Hitboxy i framey. O kurde. W sumie nie jest to najgorsza Ja nazwa jestem dla... Hitboxy. A ja będę frame. Nie, nie, framey to jest nasza kapela, ty jesteś po prostu hit. Nie wysiadasz mnie z nas zespołu. Zapomnij. Nie, po prostu ja będę hitboxy, a reszta to będzie framey. Włączmy Zapomnij. Stop. Dobrze, to my możemy być hitboxy, a reszta to frame. No dobra, okej. Okay. To, to się zgadzam. Znasz kogoś, kto umie śpiewać? I ja. <gry> nie, no w sumie nigdy nie słyszałem. No widzisz, a, a krytykujesz. A nie, hejtujesz. czekaj. Nie słyszałeś, a hejtujesz. Nie, czekaj, słyszałem. Pamiętasz to karaoke? Tak. Było super. Też, też pamiętam, fajne było. No. no. Ostatnio myślałem, że poszedłem na karaoke. A widzisz, hitboxy i frame. E, to chyba najwyższy czas na przerwę i przejście do newsów, co? Czekałem aż to powiesz. Po przerwie witają Was osiedlowie mistrze Titani Offline z Bagdasz.pl ja jestem tytanem Hiriu. Ja jestem osiedlowy kot. Wow. Kim grasz? Powiedz, że Edim. Edi, Ed, Ed, nie Larsen. La, Lars jest fajny. Lars jest passe, ziomek tylko Edi. Larsik. Chodź, chodź ze mną na rynek, to ci pokażę w wozie trzymały, jak się Edim robi infinita. No ja, ja słyszałem, że offline i tytanu btf No, offline i tytanu btf no dobra, to opowiedzmy o tym, jak Tytani Offline'u zostali wyeksponowani jako No to jako tak, właśnie do tego przechodziłbym, zacznij opowiadać. Nie wchodź mi słów. No to, to nie powtarzaj po mnie, tylko opowiadaj. Dobrze, już. Już, już, już. szybciej. Ja ci próbuję przyspieszyć, a ty jeszcze opóźniasz. Bo ty marudzisz. Przestań, pociąg, nie stresuj mnie. Pociąg tera 5 pędzi, stacja Bowie Sports Zoe Tourney. Benku Zoe Esports, turniej Zoe Street Fighter 5 się skończył, finały się skończyły. Wiem, byłem tam. Też tam byłem. Zjadłeś darmowego shoutboxa? Shout <grym> zjadłeś darmową kanapkę z Subwaya? Jedną? No. Nie, dużo więcej niż jedną. No to podsumujmy wydarzenia. No więc były kanapki z saboja. Tak, i trzeba przyznać, że za to się naprawdę bankowi należą megapropsy. Ale nie było mleka do kawy. Przestań, była kawa. Ale bez mleka. Czy byłeś kiedykolwiek na turnieju, na którym dostałeś kawę? No tak, na poprzednim turnieju organizowanym w Budda Bug. Budda Play. Twój kawałek tak podłogi. Teraz tak się nazywają? No, ja ich nie znam pod inną nazwą. Nie byłeś na Mistrzostwach Polskich w Demo Injustice? Nie, nie byłem, nie byłem. A to tam było? Mhm. A. Ja tam byłem już z pięć razy. Były tam też kiedyś jakieś League of Legends pokazy, i inne oh. takie. turniej w Smasha 4. A to też tam, mhm. ale ja. Znana warszawska lokacja. No No dobra. To co, weszliśmy sobie do tego Buddha Play. Lokal wewnątrz, bardzo spoko. A tam Kedim. Znam. Oprócz Kejima byli jeszcze inni zawodnicy. Tytani offline z Bagdasza? To co jak... nie, nie, nie, nie. Kejim to byli Tytani offline z Bagdasza. I no, no... No. Na osiedlowie mistrzy z PL. non no here, you Kejim, myśleli, że no, zgarniemy turniej za darmo. Tak. I kolesie to nam w ogóle podzielimy się nagrodą, chłopaki, co? Tak, oczywiście. No, Ja jestem znany z tego, że zapowiadałem, że jadę ten turniej wygrać, bo byłem pewniakiem. No. No, jak się okazało, nie udało mi się udowodnić, że dwa tygodnie wystarczą, żeby wygrać turniej w Street Fighter 5 Zacznijmy od początku, tak, bo najpierw porażkę odniosłem ja. Zwróćmy tylko uwagę na to, że to były, były finały, na które trzeba się było wcześniej kwalifikować. Tak, to, to był taki jak... cykl turniejów. Coś, czego w polskim biatykowie nie, nie przypominam sobie szczerze. No, były poprzednio organizowane przez Cenegę z okazji na premiery Street Fighter. A, również? A, rację, zapomniałem. No tak, tak, tak. No tam był normalny cykl turniejów. Dobra, to tak, zacznijmy od e, nieprzyjemności, bo ja mam sporo do powiedzenia pozytywnego na temat tego turnieju, więc wolę z siebie wyrzucić wszelką żółć na początku. E, organizacja była na bardzo słabym poziomie, jeśli mówimy o przygotowaniach, i o reklamie tego wydarzenia. Bo tak, owszem, powstał event na Facebooku, no tak łatwo dotrzeć do ludzi i owszem, pisały o tym jakieś serwisy polskie o grach. Natomiast nikt się nie zainteresował tym, gdzie właściwie polscy bijatykowcy siedzą. Nikt się nie zainteresował tym, że... Żeby... A gdzie siedzą? No, Nadal można do nich bardzo łatwo dotrzeć na Bagdaszu. Nadal można bardzo łatwo do nich dotrzeć przez grupę fgc.pl, która jest otwarta, jeśli się nie mylę, bo ostatnio ją otwierali. Nadal... No dobra, Honmaru już nie istnieje za bardzo. Ale wiesz, no to nawet mamy te dwa źródła. Masz fanpage, chociażby ten Street Fighter Polska, na którym są informacje o turniejach, na których wlecą jakieś linki do polskich streamów. Może i tego nie ma dużo, ale jak już robisz turnieje z eliminacjami ze wszystkim, no to chyba robisz je po to, żeby przyszły osoby faktycznie zainteresowane tą grą. Znaczy ja mam wrażenie, że przyszło po prostu jak najwięcej osób No i ewidentnie stwierdzi, że będą mieli większy zasięg na gamezilla niż na jakieś tam grupy na Facebooku organizowanej przez tytanów offline z bagażem. Tylko, że to się nie wyklucza. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za promocję tego wydarzenia albo organizację, nie wiem, no może nie było podziału obowiązków, może ogarniała to jedna osoba, ale nadal znalezienie ośrodków, wokół których skupiają się polscy gracze bijatykowi w internecie, to jest kwestia dziesię dziesięciu minut. Znaczy ja nie mówię, czy to się wyklucza, tylko po prostu w miejscu do ciebie nie mam wcale takiego przekonania, że... Poświęcanie tego czasu na zastanawianie się, no ciekawe, czy jest sobie jakieś forum bijatykowe w Polsce ma znaczenie, czy, czy faktycznie na Bagdaszu tyle osób by o tym usłyszało, które nie usłyszało o tym nigdzie indziej. Podobnie z, no, z grupą FGC Polska może trochę mniej jestem przekonany, ale znowu nie za bardzo nie jestem pewien, czy tak łatwo wpaść na to, że coś takiego istnieje i poszukać. No wiesz stary, ja jestem zdania, że jeśli chcemy coś robić, to róbmy to dobrze. A jeśli mamy coś robić dobrze, no to starajmy się dotrzeć do jak najszerszej publiki. Owszem, zgadzam się z tym, że fajnie byłoby, żeby na takim turnieju się pojawiło dużo osób, no bo o to chodzi, żebyś promował swoją markę przez organizację tego turnieju. Nie mam tego nikomu za zła. Natomiast oprócz tych wszystkich ludzi, którzy tam, nie wiem, są tytanami online'u dla odmiany, albo są regularnymi czytelnikami GameZilly, to może dotrzyjmy też do ośrodków, które skupiają tych graczy bijatykowych stricte. No bo to na nich nam zależy. Znaczy, no, okej, okay, może nie zależy nam na tym, żeby oni koniecznie byli na tym turnieju, ale chcemy dotrzeć do osób zainteresowanych tematem. W ten sposób to ujmijmy. No i jeśli chcemy organizować turniej bijatykowy, to dotrzyjmy do graczy bijatykowych. Stary, w jaki sposób w ogóle ten cały Kedzim, w jaki sposób w ogóle ten cały Hiryu, ten cały Non, dowiedzieli się, że jest ten turniej, zorganizowano wydarzenie na Facebooku, w którym zablokowana była możliwość komentowania. Nie mogłeś zadać żadnego pytania, a na początku tego regulaminu w ogóle tam nie było. Oni go owszem dodali i był w opisie wydarzenia, ale no to jakiekolwiek pytanie na przykład, na przykład hej, zakwalifikowałem się, ale czy trzeba jakoś potwierdzić tożsamość albo hej, chciałbym wziąć udział, ale cokolwiek, no to wypadałoby jednak pozwolić graczom dyskutować na stronie takiego wydarzenia. Więc ja się dowiedziałem o tej stronie dlatego, że hehe śmieszki, znowu ktoś organizuje turniej i nie wie od której strony się do tego zabrać. Czyli tak jednak mi... jakoś do ciebie dotarł na serwisu bagnash.pl nie, to akurat było kompletnie prywatnie na Facebooku okay. wiadomość, że hej zobacz, że znowu będzie jakaś beka. No okej, okay, nie była beka, okazało się, że jest to przygotowane przez ludzi, którym zależy na tym, żeby wyszło ale jednak popełniono pewne błędy i fajnie byłoby, gdyby one się nie powtórzyły, bo to są tak naprawdę kompromitujące wpadki. No, nawet jeśli nie zepsuje ci to całego wydarzenia, to zaręczam, że jak już organizujesz turniej, to spotkasz masę ludzi, którzy mieliby jakieś pytania. Warto dać im opcję kontaktu z tobą. No ale to już są tak sprawy poboczne, koniec końców. Najważniejsze jest to, że ten cykl się odbył. Jeszcze jakieś coś jeszcze złe chcesz powiedzieć? Właśnie nie. Chcesz... To ja chcę. No dobra. Pan ja. fotograf błyskający graczom po oczach w trakcie meczu. A, było. Tak, tak się... No to come on, no... Organizujemy turniej, czy... Czy, czy no, trzeba zrobić zdjęcia na fanpage? Wiesz, no... Powiem Ci tak. Faktem jest, że fotograf miał lampę ustawioną w bok, więc może ten flash bezpośrednio po graczach tak nie wali. No. Ale no... No mało się zastanawialiśmy nad tym, nad tą ogólnie obsługą turnieju. Jak już się działy walki, to wiesz, była osoba odpowiedzialna, która pilnowała drabinki i informowała, kto kiedy gra. I z tym nie było problemów. Ale no fajnie byłoby na przykład, jakby gracze nie musieli pilnować siebie nawzajem. Bo były akcje, że ktoś przeszkadzał w trakcie meczu. Mieliśmy gościa, który no, nie był zbyt rozgarnięty, powiedzmy, nie znał za bardzo etyki turniejowej i nie pomyślał o tym, że jak gracze siedzą i, no nie, oszukujmy się, grają o konkretne wygrane, to warto byłoby im nie przeszkadzać. I ja byłem świadkiem sytuacji, jak jednemu graczowi bezpośrednio ktoś położył dłoń na monitorze. No, Czasami ciężko uniknąć takich sytuacji, a też nie możemy być nieprzyjemni na zapas ale brakowało takich, w takich chwilach obsługi. Bo no, nawet wśród graczy mogą być ludzie, którzy się krępują zwracać uwagę. No, nie akceptuję tego osobiście, ale, ale tacy ludzie też są. Tym niemniej ja muszę przyznać, że jako osoba zainteresowana tym, żeby też z tych eliminacji i z tych finałów wynieść coś wartościowego pogadałem sobie z obsługą, pogadałem sobie z ludźmi z Buddha Play. I to są sympatyczni ludzie, którzy interesowali się tym całym wydarzeniem, chcieli, żeby to też przebiegło dobrze i trzeba im przyznać, że fajnie to wszystko wyszło. Nawet jeśli były jakieś wpadki, to to są wpadki, które warto mieć na uwadze przy następnych wydarzeniach, a nie coś, co by cię faktycznie dyskredytowało. Tak, to nie było takie wrażenie, że oni to olewają, tylko takie bardziej, że taka potem nie wiedzieli za bardzo, jak coś się za to zabrać. Tak, no, to jest problem, kiedy organizujesz jakieś wydarzenie, że najlepiej to byłoby znaleźć kogoś, kto jest częścią społeczności, a jednocześnie jest ogarnięty, ma jakieś doświadczenie. Już nie mówię o sobie, ale... <śmiech> <śmiech> no ale no mamy w społeczności biotykowej kilka osób, które zajmowały się organizacją turniejów, także takich na dużo wyższym poziomie wydarzeń niż to, przy czym ja siedziałem. Można się do nich odezwać. Część z nich odezwie się do Ciebie sama. Wystarczy im powiedzieć, że no, no jak już byłbyś uprzejmy zrobić coś za nas, to bardzo chętnie Ci to ułatwimy. Zresztą też nie oszukujmy się. No ja może ostatnio bywam trochę zmęczony i mało cierpliwy, ale też bym przyłożył ręki do organizacji i tak naprawdę to właśnie zrobiłem. Czego efekty, mam nadzieję, będę mógł upublicznić jakoś w przyszłym tygodniu. Taka mała zapowiedź. No. no i co z tym turniejem? Z tym turniejem było tak, że mieliśmy ośmiu finalistów, którzy bili się o nagrody finansowe oraz rzeczowe. Za pierwsze miejsce był monitor i gotówka. Za drugie i trzecie miejsce gotówka i to w całkiem niezłej ilości. No, trzecie miejsce zgarniało 500 zł. To jak na warunki polskie jest fenomenalne. To tak, byś 5 pierwszy... turniejów w tym obdarzył. Pierwsze i drugie po 900, plus monitor. A no. Trochę przesadzasz. A jakbyś miał za trzecie miejsce stówkę, to byłby niezły motywator, żeby brać udział w turnieju. No Mam bo... wrażenie, że jak te wszystkie turnieje, co się ostatnimi latami odbywają, to mają właśnie takie nagrody. Hmm. No to nie to wiem. taka pęca teraz. Mamy MFK i turnieje w Teknę na Teju i, no no, i to czy na, na PGA? Na PGA no. W ramach Teja. Tyle? No. Wydaje mi się, że oba te, te akurat mają dość sensowne nagrody. Nie, no jasne, tylko wiesz, to, właśnie nie chodziło mi o to, żeby porównać te mistrzostwa do tych największych turniejów, tylko właśnie, że jakbyś chciał zrobić jeszcze jakieś wydarzenia, to jakbyś za trzecie miejsce miał dać dodatkowo do, do wpisowego stówkę mieć, za drugie tam dwie stówki, za, trzy, za pierwsze powiedzmy trzy, to byłby bardzo ładny podbonus, który gracze by na pewno uszanowali. Hmm. W tym sensie, no bo cierpimy na pewną posłuchę, nie oszukujmy się. Mamy dwa duże wydarzenia, na które można liczyć. Dwa, bursa. No, dwa mniejsze, które nie są turniejami, choć nawet i to może się kiedyś zmienić. A, nie. a poza tym no to, to nie bardzo, nie oszukujmy się. Faktycznie, że Cenega jest bardzo miła i jako wydawca stara się zazwyczaj organizować jakieś turnieje czy wydarzenia większe, ale to, to, to, to towarzyszy premierze nowych gier. Jako wydawca jest Cenega jest zainteresowana promocją przede wszystkim, nakręceniem sobie dobrze sprzedaży i no trudno ich za to obwiniać. Znaczy, no, w każdy organizator turnia jest nastawiony na zarobek, tylko że Cenega no, ewidentnie to jakby dla nich jedyną szansą, żeby coś takiego zorganizować i wykorzystać do promocji jest przy premierze. No, no bo tak. No, jaki jest sens organizować rok później, na przykład turniej no. promujący sprzedaż. No, no jak na przykład sprzedajesz platformę? No ale czy wierzysz w to, co powiedziałeś? Yy, nie dyskutujmy o wierze. dyskutujmy a jak sprzedajesz inwestycje może? O, no, oh, oh, oh, jeszcze lepiej. A jak sprzedajesz profesjonalnej klasy Rutkid? Nie, nie, myślałem o inwestycji. Dobrze, dobrze. W każdym razie jedno, co trzeba przyznać Cenedze, to, że jak się zabiera zarobienie robienie turniejów, to zazwyczaj pompy tam nie brakuje. Tak I tak. to jest fajne, mm -hmm. bo pokazuje się ludziom, z jednej strony pokazuje się ludziom, że wokół bijatyk można zrobić całkiem niezły, solidny event z dużą ilością gotówki, a z drugiej strony ściąga się tych graczy właśnie i my, gracze, mamy okazję w końcu się dobrze pobawić. Oczywiście temu też towarzyszą dodatkowe nerwy jak jesteś takim typem człowieka jak ja, który spoiler alert przejmuje się, no to jak już odpadniesz, to raczej nie chce ci się siedzieć do końca tego turnieju, jaki by on fajny nie był. Ale to są moje problemy. To jest taki moment, kiedy ci gracze, którzy zazwyczaj siedzą po jakichś piwnicach i spotykają się w bursach szkolnych, Mogą poczuć się jak na salonach, że hmm. wszystkie monitory zapewnione, jakieś sensowne nagrody pieniężne, catering, jak właśnie na tym turnieju zały. No. Co, coś czujesz, że na to nie zasługujesz. No tak. Jedna rzecz, która mnie bardzo zasmuciła, to, że dowiedziałem się już po całym wydarzeniu, musiałem z niego wyjść wcześniej, niestety, z wielu powodów, ale... Po całym wydarzeniu dowiedziałem się, że BenQ przez właśnie swoją markę Zoe, może być raczej zainteresowany w najbliższym czasie pobudzeniem trochę sceny tekena w Polsce. No bo też nie, nie, nie oszukujmy się, że ludzie grają. I są ludzie do grania w Tekena. I szykuje się niedługo premiera kolejnej części. Ale właśnie część osób też sobie odpuściło ostatnio. W związku z tym, że tak Turnament 2 no nie był za bardzo tym powiewem świeżości, którego wszyscy oczekiwali po wielu latach z szóstką. A siódemka? No, siódemka to już się zapowiada, tak? Nie powiem, sam bym sobie kupił na ten komputer osobisty klasy PC. Mm. No... Oczywiście tylko po to, żeby grać Akumą, wygrać turniej i słuchać, że nie powinienem go wygrać, bo Akuma powinien być zbanowany. To dobry cel. No, nie spełnię go, bo pewnie nie będę miał tyle cierpliwości i samozaparcia, żeby faktycznie skilować w Tekena. Ale kto wie, zostawiam sobie tę furtkę. No, koniec końców, żebyśmy mogli spokojnie zamknąć ten temat turnieju, to wygrała osoba, której no ja nie kibicowałem, Niestety mój faworyt odpadł po tym, jak mnie pokonał. E, a z kolei faworyt e, wszystkich z nas odpadł. Tytan offline w wielkim finale. Więc no, no, faktycznie, zgodnie z przewidywaniami, doczłapał się do tego wielkiego finału, ale okazało się, że Suliman i jego Alex naszego kolegę z osiedla. Tak, stworzyli mu barierę nie do przebicia. Trochę szkoda, ale fajnie się oglądało te walki. Szczególnie, że obsługa Buddha Play zapewniła rzutnik, projektor i ładnie było to wszystko rozstawione. Także można było wyraźnie pooglądać przebieg tych meczów. I tak ostatecznie: no, trzej panowie. był Pierwszy był Suleiman, drugi był Kejim, trzeci był Shady Impostor. No i tak się plasuje to top 3. Patrząc na zdjęcia, to Kedżin czuł się chyba nieco ofiarą żartu. <głos> Suleiman był z siebie zadowolony, tak jak zwycięzcy przystoi, a Shady zdawał się zadawać sobie pytanie, czego on właściwie chciał. Był taki jakiś niewyraźny. No jak ty mówisz, że szkoda, ja tam zawsze się cieszę, jak ktoś niespodziewany wygrywa. No żarty żartami z offline, no ale... Come on, w 99% przypadków jednak nie zdarza się, że przychodzi ktoś, kogo my jakby z członkowie sceny nie znamy i wygrywa. No tak. Taaaaakano... A kiedy ostatni raz tak było? W 2012 na Capcom kapie. No nie, no przecież Capcom Cup... Znaczy, nie to... wygrał kosak wtedy, ale nie znaliśmy go wtedy jeszcze, a się a. pojawił nagle gracz, który gra w, bardzo, w kilka bijatyk, we wszystkich na wysokim poziomie i taki... No tak. Ktoś nowy. No tak. Nie, no wiesz, ja się tam śmieję tak naprawdę, no. Okej, okay, po prostu Kedzim był graczem najbardziej pewnym siebie. Więc jak już się zapowiada, że jedziemy po monitor, no to trzeba się też liczyć, że jak się tego monitora nie przywiezie, to będą śmiech. Zasłużył. A no, widziałem tylko pierwszą ich walkę między Kedzimem a Suleimanem. Tak się ciekawie złożyło, że ich walka była pierwsza i ich walka była ostatnia w tym turnieju. I no, no niestety nie dało się ukryć, że po prostu albo Kedzim nie był przygotowany na ten meczap na Alexa, albo Suliman był przygotowany na meczapy z Kejimem. Z tego, co ja wywnioskowałem z tej pierwszej walki, no to po prostu Kedzim się pogubił. Nie miał pomysłu na zagranie tego. I miał momenty takie, gdzie zdarzało się, powiedzmy, nazwijmy to takie przebłyski, gdzie udawało mu się rozkręcić, urwać jakąś rundę, nawet chyba jedną walkę, a rundy na pewno. Ale nie potrafił za bardzo tego utrzymać. No, ja widziałem finał, natomiast kompletnie nie jestem zainteresowany Street Fighterem 5 więc nie mam żadnych z niego wniosków. Po prostu patrzę, że o, ten przegrywa, a ten wygrywa. No tak. Nie zastanawiam mądre. się nad tym, co na to wpływa. No, widzisz, no ja po prostu dzięki temu, że wziąłem udział w tym turnieju, obudziłem w sobie jakieś pokłady zainteresowania Street Fighterem 5 powiem, że nadal jest to gra, którą ciężko mi się ogląda ale może zmiany z sezonu drugiego ją trochę uprzyjemnią, może tego nie zrobią wiemy, że one zmierzają w taką stronę, że będą różnice między tym, jak ta gra wyglądała dotychczas jak będzie wyglądała po sezonie drugim po wprowadzeniu tych zmian balansowych jedyne co mnie martwi to, że to są takie zmiany na zasadzie na razie jesteśmy na tym etapie, gdzie gra się zmienia, ale raczej w warstwie statystyk. Czyli wiesz, to będzie szybsze, to będzie wolniejsze, tu będzie trochę większy hitbox, tam będzie trochę mniejszy, ale na przykład no rzeczy jakieś jak dodatkowe tryby, dodatkowe tam elementy UI, a może takie, no już teraz wymyślam, ale nie ma żadnych dużych zmian. To nie jest jeszcze ten etap, żeby Street Fighter 5 miał być poddany jakiejś przeróbce. Tak jak standardowo dzieje się właśnie z jakimiś lolami, z jakimiś dotami. To jest taki temat na czasie. Nie, to jeszcze nie nastąpi. Natomiast będziemy mieli znaczne zmiany, które zmienią przynajmniej część meczapów w tej grze. Dynamikę rozgrywki. A, ale, kurde, widzę, że chcieli tutaj przyjść do innego tematu, a ja mam inny na oku. Nie, nie, ja tak tylko, wiesz, Aha, okay, Dobra, ale ja mam już inny temat na oku, bo pytanie, a co z... Rewelatorem, który wyszedł już na pc O Oje, ja, no, on już <śmiech> wyszedł, to ja go idę ściągać. A to dzisiaj, czy, czy nie? Czy się pospieszyłem? Powinien dzisiaj, ale nie wiem o której godzinie. No właśnie, bo mówisz, że to jest Street Fighter 5, a, a co z hmm. rewelatorem? Wiesz co? O, o Giltigirze tak naprawdę jest coś, jest, mam coś do powiedzenia, wiesz? Mm -hmm. Bo zobacz. E, tak. Guilty Gear Exart Revelator wychodzi dzisiaj, to jest 14 grudnia, na komputery osobiste klasy PC. Co wiemy o tej premierze? Wbrew pozorom co nieco. Otóż tak, firmowano tę premierę wspaniałym selling pointem, mocnym uderzeniem marketingowym, mianowicie w grze nie będzie lobby. No i jak się nie trudno domyślić, od początku gracze się troszeczkę poczuli zagubieni w tym ogłoszeniu, bo mm -hmm. dla mnie jako osoby, która siedzi w Guildy Lirze i plus minus ogarnia, co się dzieje, było to jasne. Wersja konsolowa ma duże lobby, takie pokoje stałe, do których mogą sobie wejść gracze i one są sortowane regionami tych pokoi dużych nie będzie w wersji pecetowej, chociaż od razu powiem, że zapowiedzieli ich dodanie po kilku tygodniach. No, natomiast było to napisane w taki sposób, że jak ktoś nie bardzo wie o co chodzi, no to lobby, lobby, lobby, lobby, przecież to w takim razie, gdzie ja mam grać z innymi graczami? No bo tak samo masz player lobby, masz rankowe lobby chyba nawet, tego nie potwierdzam, bo nie grałem ranków. I ludzie po prostu nie wiedzieli, o co chodzi. W końcu deweloper dał radę, wytłumaczył, że nie, słuchajcie, chodzi tylko o te największe lobby, a jakieś prywatne mecze, coś, to sobie możecie normalnie ustawiać. Natomiast tak, zaczęło się to ze złej strony. Co poza tym? Mieliśmy bardzo aktywnego community managera, pan Sini, który także w przypadku Sina się udzielał. To jest ta sama ekipa. więc Portem zajmują się ci sami ludzie i tu od razu muszę się zatrzymać, bo Ku mojemu zaskoczeniu ten pan community manager ukośnik developer twierdzi, że to w ogóle nie jest port. Co moje doświadczenie zawodowe każe mi kwestionować, ale no nie będę dyskutował, bo oni siedzą i się tym zajmują. Ale co on miał przez co na myśli? On twierdzi, że ta gra jest od początku budowana na pecety, więc... Więc nie rozumiem dokładnie, co on ma na myśli. Nie, no ja rozumiem, że po prostu cały czas przygotowywali tą samą grę i cały czas tam tą samą pracowali, tylko po prostu jedną platformę postanowili wypuścić rok później, bo tak. Pół roku, no ale masz rację. No to, to jest jeden sposób, żeby interpretować twoje słowa, bo nie wyobrażam sobie, jak można prze... wypuścić grę na peceta, nie posługując się gotowymi asetami z wersji konsolowej. Znaczy no... Generalnie, jeśli miałbym się bawić w zastanawianie się naprawdę, co on miał przez to na myśli, to podejrzewam, że oni na myśli coś w stylu, że tak, tak, my nad tą wersją pracowaliśmy już od początku, że jak robiliśmy postaci na PS4, to od razu wrzucaliśmy je już do wersji PC-towej, tylko że jakby, że była równolegle robiona, tylko że po prostu z tą wersją były jakieś, nie wiem, problemy albo jakieś inne powody, które sprawiły, że nie można było jej wypuścić równocześnie. Mhm. Czyli na zasadzie, że cały czas była gra robiona równocześnie, tylko że wersja konsolową mogliśmy skończyć wcześniej, a w pc było jeszcze coś dodatkowego. Do zrobienia. Wiesz, że to naprawdę nie przyszło mi to do głowy? Przy czym powiedziałbym, że to nadal podpadałoby pod definicję portu. No, de facto. Szczególnie, że no, trudno ukryć, że wersja... że znaczy tak, z jednej strony może się nie zagłębiajmy w to za bardzo, tylko powiem, że ponieważ ta gra jest robiona na silniku Unreal, to... No być może faktycznie te asety były budowane no, od razu z myślą o PC, bo no, silnik na to na pewno pozwala. Znaczy nie. inaczej, chodzi mi o to, że gdyby to był Port, to myśl byłaby taka, że najpierw robili wersję tylko na, na ta marka i konsole, mhm. dopiero po premierze konsolowej wzięli to, co mają już gotowe na konsole i dopiero zaczęli przerabiać tak, że udało się robić na PC. Jasne. Myślę, że chciał zasugerować, że nie, że nad wersją PC-ową też już. Pracowaliśmy, nie wiem, prawie ty równie długo co nad konsolową. No dobra. Przy czym to nie ma dla nas żadnego znaczenia, więc... No nie, no ja jestem frajerem i tak to kupiłem, ty nie jesteś i tego jeszcze nie kupiłeś. A, no właśnie, jeszcze. No, co wiemy jeszcze i co warto wspomnieć? Dla posiadaczy signa jest zniżka 10%, natomiast próg cenowy jest trochę zaporowy dla naszego podwórka polskiego i ludzie się bardzo o to burzą. Podsumowując krótko, wersja bez DLC-ków kosztuje 40 euro, wersja z DLC-kami kosztuje 60. I jest to wersja DLC-kowo kompletna na dzień premiery, czyli mamy wszystkie DLC-kowe postaci, DLC-kowe stroje, głosy itd. Ale i to jest istotne, bo to jest informacja, którą można było tylko wyłowić z dyskusji z Community Managerem. Zgodnie z tym, co on twierdzi, Arc System Works wraz z wydaniem Rewelatora, zmienia swoją politykę wydawniczą. Zgodnie z jego słowami, do Rewelatora nie będzie update'ów dużych, tak jak Rewelator był dużym update'em do Sina. I wersja, którą kupujemy na PC-ty, będzie aktualną wersją przez co najmniej rok. Pełny rok pamiętaj, że community managerowie lubią mówić głupo. Tak, ale trzeba też pamiętać, że Sinin jest nie tylko tubą propagandową, ale też częścią ekipy, która zajmuje się produkcją. Ale można to słowo zinterpretować jako, no tak, na za pół roku wyjdzie penetrator na konsolę, a za rok wyjdzie penetrator na PC, czyli faktycznie przez rok mieliście aktualną wersję, był rewelator. Akurat tego w ten sposób nie można interpretować, bo właśnie do odpowiedzi na ten zarzut był post Siniego. Hmm. Więc on wprost powiedział, że konsolowa wersja również nie będzie aktualizowana przez co najmniej rok. Hmm. Z czego możemy wnioskować, że spodziewajmy się rewelatora sezon drugi, czyli pewnie dodatkowych dlc postaci, ale to jest już moja interpretacja. Hmm. Jedyne co wiemy to, że zgodnie ze słowami ekipy zajmującej się portem PC-owym, nie będzie aktualizacji do rewelatora. Znaczy jednej osoby, która o tym mówi. Tak. I jest to informacja, która nie została nigdzie przez nikogo innego potwierdzona, nie została nigdzie podkreślona. Tak. C więc Ale masz rację, że taki człowiek powinien to wiedzieć. I powinien znaczy tak. świadomy decydować się, czy takich informacji udziela, czy nie. Powiem jedno. Taki człowiek powinien mieć, świadomo mieć świadomość, że jeśli wkręca ludzi tym postem, to nie będzie mógł liczyć na dobrą sprzedaż kolejnego portu bo Zakładając, że dużo osób ten post zobaczy. Wiesz, co to było nagłośnione? Ja to widziałem już potem przeklejone do kilku jakichś tam redditów na jakimś tam forumie czy coś. Więc to nie umknęło uwadze ludzi. Szczególnie tych zainteresowanych grą. No bo sorry. No, to już jest wkręcanie. Możemy, mogą nam pluć w twarz, tak jak to robią inne firmy specjalizujące się w bijatykach. Mm, oh no, mm. Ale niech przynajmniej nie kłamią. No. I to by było tyle, jeśli chodzi o rewelatora PC. Ja będę go dzisiaj prawdopodobnie ściągał, odpalał, mam nadzieję. Aha, właśnie. bo ja już... Będziesz równocześnie grać w Penatra rewelatora i SF5? Możliwe. Będę... A, mam akurat dwa hitboxy w domu, to mogę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że napisałem posta specjalnie z zapytaniem o to, czy błędy, które towarzyszyły premierze Saina na PC-ty będą naprawione, albo czy wyciągnęli jakieś wnioski z tych błędów. Zapytałem o konkretne przypadki, nie było ich za dużo. Mój post został dokumentnie olany, więc, więc oczywiście jak posłuszna owieczka poszedłem i tak kupić tę grę. I teraz będę siedział i miał nadzieję, że będzie dobra. Na swoją obronę muszę powiedzieć, że miałem dodatkowe 10% zniżki, bo korzystałem z Humble Bundle. Bundle Stora, Humble Stora, przepraszam. Kirio, co się robi z preorderami gier? Nie składa ich tak. I ja nie składam preorderów. Z nielicznymi wyjątkami. Here you Tak. Co się robi z preorderami? <grym> dobra, sorry. Ok, to jest Arc System Works. Oni dotychczas mnie nie zawiedli. Wersja PC-towa sajna nie była zbyt dobra, ale player-mecze działały świetnie, więc jestem w stanie im to wybaczyć. No. Przejdźmy już dalej. Dobrze, za... to porozmawiamy o innych grach, które są inwestycjami. Ojej. Pan A. Tabata niedawno zatwitował, że dziękuję ludziom, którzy zainwestowali w Final Fantasy XV i mają nadzieję, że będą mogli tę grę rozwijać. Mówimy. Tak naprawdę nie. Parafrazuję tweet Shona Aha. Ale pasowałby, ponieważ FF 15 będzie bardzo mocno zmieniane. No, nie wiadomo czy bardzo mocno, wiadomo tylko, że będą pacze zmieniające fabułę gry. Tak. Trochę się zapędziliśmy. Na początek idzie pacz, który zmieni trzynasty rozdział gry. Ostatni. Albo przedostatni. Okej, okay, końcowy, tak. jeden z końców. Tak. Który jest znany z tego, że zmienia się w nim formuła rozgrywki, gra się robi bardzo monotonna, nużąca, nieprzyjemna i że po prostu nikomu się nie podobał chyba. Czytam na niego masę niezadowolenia, Aha. więc deweloper stwierdził, że okej, okay, to my to zmienimy. No. I przy okazji oczywiście Panta Bata reżyser gry, został dokumentnie wypytany o politykę dlc Jak się dowiedzieliśmy, Pantabata wraz z zespołem planuje nie tylko patch poprawiający ostatnią, ostatni rozdział gry a i nie wiadomo, co się w nim znajdzie, to warto powiedzieć. Na razie wiadomo tylko, że planują poprawki gameplayowe, ale mm, potwierdzano, że możemy się spodziewać patchy story mołdowych, takich mm -hmm. ty typowo fabularnych. Tak. Co Pan Bata jednak powiedział wprost, to że możemy się spodziewać patchy, które wrzucą nowe cutscenki do poprzednich rozdziałów gry. Mm -hmm. A to byłoby zrobione celem uwydatnienia motywacji niektórych postaci, które zostały zepchnięte na boczny tor. Albo przedstawione w filmie Kingsglaive. No, no dobrze. Obejrzałeś film Kingsglaive? Nie. Pamiętaj, no, że jest to przygoda dla nowych i starych fanów Final Fantasy. Oj, przestań. Również dla takich, którzy nie mieli wcześniej styczności z Tosero. Wcale nie musisz zapoznać się z tym filmem, żeby... Tylko no po prostu jak się nie zapoznasz, to nie będziesz wiedział, o co chodzi. Ale nie musisz. Świetnie. Jestem gorącym zwolennikiem. Jestem. Ale, ale spoko. Oni teraz w patchu dorzucą kilka scen z filmu do gry, więc możesz przyjść jeszcze raz. Okej, okay, bo ja się spotkałem w ogóle z opinią, że ta gra jest całkiem niezła. Znaczy ja słyszałem różne opinie na temat różnych jej elementów, natomiast opinie, że, że fakt by te motywy postaci są niejasne i że gra zach... generalnie gra jest napisana tak jakby oczekiwała faktycznie, że gracze oglądają Kings Kingslave'a. Z tymi opiniami spotkałem się dość równo, wszędzie. No, no i teraz tak. Przy, t, teraz wiesz, <śp> konflikt i problem w ogóle, sedno jest proste. Fajnie, bardzo fajnie, że rozpoznawszy pewne problemy z fabułą gry, chcą ją poprawić patchami. I teraz, co oni chcą powiedzieć ludziom, którzy będąc fanami serii i wiernymi wspieraczami Square Enix, kupili tę grę na premierze? No to sorry, ale wiecie, jak sobie przejdziecie grę jeszcze raz, to będzie lepsze. A ja słyszę, że fani JRPG-ów regularnie przychodzą gry wielokrotnie, więc co to za problem. E, to też warto wspomnieć, że Final Fantasy XV nie ma trybu New Game+. Plus. Chyba nie. Nie ma. Więc nie może być tak, że myślisz sobie, a w sumie mam 185 tysięczny level i tam zadaję 14 miliardów damage'a moim rzutem planetą level 150 tysięcy 200. To sobie mogę przejść od początku, będę sobie rzucał w jakieś tam, nie wiem, grzyboludy. A no, odblokuję planetami. teraz rzut dwoma planetami naraz, który da się odblokować tylko po przejściu gry drugi raz. No, nie, nie ma tego. Ale możesz na takie scenki, których wcześniej nie widział. No. Przestań, bo mi się wulgaryzmy cisną na usta. A to, to przecież to jest standardowa praktyka, że są specjalne rozdziały, do których można mieć dostęp tylko po druponowym przejściu gry. Nie wiem o co ci chodzi, nie wiem czym się obuwi. Nie, no właśnie, bo jak to się ma na przykład do takiego grania w Persona? No. Gdzie przecież przechodząc grę blokujesz sobie świadomie dostęp do pewnych No I poza tym to jest akurat, to o czym powiedziałem, jest autentykiem, że masz w ogóle fragmenty gry, mhm. które jakby mają swoje i fabularne scenki i jakby nowe poziomy, które są dostępne tylko i wyłącznie kiedy grasz na New Game Plus. No proszę. No tak tak jest w czwórce. Czy widziałeś może te scenki, Zapoznałeś się tak. z nimi? Mhm. I co, są tak warte uwagi? Dodają coś? No. Jeśli jesteś zainteresowany jakąś postacią, chcesz o niej wiedzieć więcej, to jest to jedyna szansa. No to widzisz, no to nie powiedziałbym, że jest to fajne rozwiązanie, bo nie, nie widzę sensu, żeby zmuszać gracza do przechodzenia gry dwa razy, żeby zobaczyć dodatkowe cutscenki zablokowane w normalnym przejściu. Ale z drugiej strony, kiedy mówimy o takiej konstrukcji gry, żeby ona dawała ci wybór A albo B, i w ten sposób oferowała dodatkową wartość za kolejnym podejściem do niej, to nie mogę się z tym nie zgodzić, bo to jest fajne. Wpływ no. gracza na fabułę jest fajny. No, że możesz sobie przejść grę drugi raz, żeby odblokować tę właśnie nową scenę, a przy okazji pójdziesz w inną ścieżkę no. lekko. No, to teraz mamy wpływ dewelopera na fabułę. No, deweloper stwierdził, że skoro graczom się nie podoba, to my zrobimy lepszą. No no masz tak. Final Fantasy dla new teraz. teraz. Aczkolwiek jeszcze, jeszcze zaznaczę, skoro powiedzieliśmy o Personie, że jak mówiliśmy właśnie o grindowaniu po to, żeby do czegoś dojść, to trochę o tym właśnie myślałem. Aha. Że no to sobie grindujesz 14 godzin, żeby blokować nowego Digimona. Mona sobie... jest najlepszy. A jak ktoś sobie grinduje 70 godzin, żeby zobaczyć dodatkowy rozdział w Personie 4. No i czy ktokolwiek z nas jest gorszy? To, czy ja jestem lepszy, bo ja tego nie robię No, no ale z ważne kto jest gorszy z, z was dwóch, no nie wiem, fakt się nie wiem. No właśnie no, To to by było na tyle, jeśli chodzi o temat Finala, pomijając fakt, że Nie poruszyliśmy tego, co jest najważniejsze Czyli jak to rokuje Na przyszłość no. Czy może być tak, że Final Fantasy XV Ustali precedens? Nie Ale bo... pamiętaj, że Mass Effect 3 no ale Mass Effect 3 to była nieco inna sytuacja. No też zmienimy fabułę w patchu. No tak, ale pamiętasz pod wpływem jak daleko idącej krytyki. No i... Hmm. Wiesz no, to jest co innego, bo Ta Bata powiedział wprost, że słuchajcie, no my sobie tam wpaczujemy parę kat scenek, zmienimy trochę fabułę i chyba nie podawał jakoś bardziej szczegółów. W przypadku Mass Effecta trójki, to ty miałeś po prostu zakończenie, na które wszyscy narzekali. Ta krytyka, ona była ukierunkowana punktowo. Na FF 15 też właśnie wszyscy narzekają na to, że, że motywy niektórych postaci są słabo znane, bo nie oglądali Kingsley'a. Tak, ale to jest mgliste mimo wszystko. Jasne, ja domyślam się, że jakbym znał lepiej Finala 15, to mógłbym wskazać też więcej problemów, ale to nie jest to samo. To nie jest ta sytuacja, kiedy mówią... BioWare, idź stąd, idź, idź z tym zakończeniem, wyjdź stąd i przyjdź z lepszym. Dobra, ale to powiem tak. Jak masz gry w early accessie, mhm. to one mogą się zmienić. Dobra. Mogą się z miesiąca na miesiąc, nagle deweloper może pod wpływem feedbacku od graczy stwierdzić, że no faktycznie macie rację, należałoby ten fragment mocno zmienić. Jak ktoś to kupił, zapłacił pełną cenę za to, żeby przejść tą grę w early accessie, Albo miał, poznał ją w takiej wersji, w jakiej ją już poznał, albo może ją sobie przejść drugi raz, żeby poznać ją w tej nowszej wersji w jej obecnym buildzie, w jej mm. obecnej wersji. Ten. No, no i tak. FF15 jest inwestycją. Tak, tylko, że nikt Cię o tym nie informuje. Jeśli nie domyślałeś się tego po tym, jak czekałeś na tą grę 10 lat i kupiłeś dla niej dwie generacje konsol autentyk, i bo miałeś początkowo na PS3 mm -hmm. i Widziałeś jak się zmieniała, a potem zapoznałeś się z efektem końcowym. To była inwestycja, dziesięcioletnia inwestycja emocjonalna. No to nie masz sobie drugi raz przejść. Co, nie co no. z ciebie za inwestor? Nie no jasne, co ze mnie za inwestor? Wiesz co, do Wall Street to mi daleko. Ale jest jeszcze jedna strona tego rozwiązania pana Tabate, Mianowicie pana Tabate porównuje się teraz do pana Lukasa który, jak wiemy, jest znany z tego, że raczył sobie trochę zmienić w swoich Gwiezdnych Wojnach. Tylko tak, może wracając do mojego zdania, którego nie dokończyłem, nie mamy się co obawiać tego typu praktyk w grach wideo, bo jest to bez wątpienia precedensowe, że wydaje się tego typu patche w grach na taką skalę. Chociaż oczywiście nie wiemy, co ostatecznie tam się znajdzie. Ale jednego możemy być pewni. Takie pacze kosztują. Dogranie voice actorów, a to nie są jacyś pośredni trzeciej kategorii panowie i panie. Zmontowanie tych scenek, Cała robota animatorów. Nawet jeśli mówimy o samym dodaniu... Ale te cutscenki już są gotowe, tylko oni je wycięli, więc teraz wrzucą z powrotem. Nawet jeśli mówimy o dodaniu samych scenek, to, to są grube pieniądze tak naprawdę. To jest czas, który kosztuje. To jest czas, za który trzeba tym ludziom płacić, a jednocześnie to jest czas, w trakcie którego oni nie będą pracowali nad inną produkcją. Więc myślę, że nie ma się co spodziewać, żeby to się miało stać nagle standardem biznesowym. Ale słyszałeś już, że będą też nowe postaci grywalne. No, no więc no, DLC, no to spracają na tą grą, no chcą do niej robić DLC z dodatkowymi epizodami i to raczej tego nie potwierdzali, natomiast wielokrotnie, od kilku różnych źródeł, że struktura tej gry ma takie miejsca, gdzie masz wrażenie, że, że ewidentnie coś jest, sugeruje, że tutaj w tym miejscu będzie DLC, dodatkowy epizod. Tylko, że jakaś postać wraca obita i pytasz, o co ci się stało, a to długa historia. Ojej, no oni wykorzystają DLC, żeby sfinansować całą tę robotę. Ach, jak ja mogłem o tym nie pomyśleć. Dobrze, że mi się w ogóle skojarzyło na antenie. Dziękujemy, że zainwestowaliście w naszą produkcję. A idź. Pan. Zmieniamy się idź. dla Was każdego dnia. <laughs> idź pan. Chińskie prawo lootboxowe. Za pół roku być może wyjdziemy z early access, a może nie. Chińczycy zmienili prawo. Otóż. Może by, byłbyś uprzejmy nam przybliżyć, bo jesteś dobry w przybliżaniu nowych tematów. <laughs> znaczy, to wydaje mi się dość proste. no Więc masz skrzynki w grach? Masz. Jest to dość popularny proceder, że kupujesz sobie nie wiesz co. Kupujesz kota w worku. Kupujesz worek, a potem rozwiązujesz i wypadają z niego cztery koty i myślisz sobie, o ten jest fajny, ten jest fajny, takiego już mam, a ten mi się nie podoba. No, no i te albo... koty wpadają ci do ekwipunku i potem możesz je sobie zakładać albo na głowę, albo na ręce, no zależnie od tego, jakiego rodzaju no. ci wypada. Albo jeśli grasz w Overwatcha, to kupujesz worek i wypadają z niego cztery koty i jeden nie ma trzech łap, jeden nie ma ogona i nerek, drugi nie ma głowy, a te, tego ostatniego to już masz, więc dostaniesz 10 pieniędzy. Ale pamiętasz, to są ozdoby wszystko? Tak, oczywiście. No tak, generalnie to tak. No tak, ale nie zmienia to faktu, że jest to forma hazardu, którą Blizzard zrealizował w bardzo niesatysfakcjonujący sposób, Twoim zdaniem. Jak chcesz się kłócić, to dawaj argumenty. No to tylko kosmetyki, no co, co nie, niesatysfakcjonujące. No dostajesz fajny, podobać się albo nie. Jak chcesz no. dostać konkretne, no to wydajesz więcej pieniędzy, aż albo ci wypadną, albo. Będziesz miał wystarczająco okazję z duplikatów. Tak, ale gra jest skonstruowana w sposób, który macie zachęcić do pożądania tych kosmetiksów, tak? tak? Tak, tak, tak. Tak, bo widzisz każdego innego gracza z jego kosmetiksami, więc możesz sobie je pooglądać w akcji. Możesz podejrzeć te kosmetiksy w menu, żeby wiedzieć, czego nie masz. Nie mówiąc już o tym, że ułatwiono no to chociaż tyle, Blizzard zrobił że ostatnio ułatwił dostęp do tych skrzynek. No ale to... Ale no. dostając skrzynkę możesz dostać bardzo dużo kompletnie zbędnych kosmetiksów. Takich, które nawet ciężko jest wykorzystać. Które będą tylko napędzać Twoje pragnienie dostania tych lepszych kosmetiksów. W mhm. momencie, kiedy masz dwa fajne skiny i 50 sprejów dostajesz cztery spreje pod rząd albo nie wiem trzy spreje i jeden kolor swap do postaci, którą nie grasz, to myślisz tylko, ale byłoby fajnie, jakby mi raz wypadł skin do postaci, którą gram. O nie, deweloper używa swojego mechanizmu do zarabiania pieniędzy w sposób, który sprawia, że chce wydawać pieniądze. No. Znaczy, na no trochę serio, krytykujesz tutaj dewelopera za to, że znalazł sposób taki, żeby odnosić się do tych wszystkich najgorszych instynktów i powoływać ludziach to, żeby chcą wydawać Więcej pieniędzy na kosmetiksy. A w spo jest jakaś etyczna granica, za którą nie, spoko, to jeszcze wolno, a tutaj nie. już nie? Nie, no jeśli rozmawiamy o etyce, to ona pozostaje kompletnie subiektywna, więc nie możemy dyskutować o jakichś granicach. No właśnie, więc dla mnie to, co robi Blizzard, w żaden sposób nie różni się od tego, co robią, nie wiem, Counter Strike, Dota i te wszystkie inne. Tak, tylko ja w żadnym momencie nie powiedziałem, że jedno jest lepsze od drugiego. No, okej. Okay. Posłużyłem się tylko. Po przy... Tak powiedziałeś o tym, że Blizzard to robi źle, że myślałem, że, masz, myślę, że w porównaniu do innych firm Blizzard wypada wyjątkowo źle. To jest system, z którym miałem najwięcej do czynienia. Ale też nie zapominaj o tym, że na przykład kiedy Blizzard wprowadził skiny olimpijskie, to w ogóle było szaleństwo, bo się okazało, że te skiny wypadają tylko z lootboxów przez dwa tygodnie. Ludzie się rzucili, nie dało się ich nigdzie kupić, nie miałeś żadnego sposobu, żeby ten konkretny skin dostać. Ludzie dostawali szału, bo w momencie, kiedy ich informujesz, że słuchajcie, macie dwa tygodnie, a potem zamykamy teatrzyk, zwijamy się, no to im zależy. Zaczyna im na tym zależeć. Potem... Brzmi, brzmi, brzmi... jak dobry sposób na napędzanie ilości widaczy. Tak, brzmi jak świetny sposób, żeby sprzedawać hit, lootboxy z których nadal nie wiadomo czy coś wypadnie. Teoretycznie miałeś gwarancję, że wypadnie przedmiot przynajmniej jeden związany z tą promocją olimpijską, ale to nadal mógł być jakiś spray, to nadal mogła być jakaś kompletna pierdoła. No to trzeba jak najwięcej grać, żeby jak najwięcej skrzynek mieć i wtedy większe szanse, że wypadnie to co chcesz. Tak. Gdyby tylko Blizzard na przykład rzucił kość przysłowiową anglojęzyczną z tym graczom podał im rękę czy palec podał i na przykład, nie wiem, uniemożliwił wielokrotne wyskakiwanie tych samych duplikatów ze skrzynek. Chociażby tych tylko duplikatów sezonowych. Żebyś miał tę świadomość, że przedmiotów w puli razem ze skinami jest 100% czy nawet już zaniżmy, to, nie wiem, do 50 czy 40, więc jak otworzę 50 czy 40 lootboxów, to dostanę wszystkie te przedmioty. Zawsze mnie dziwi, jak ludzie mówią o tym, że chcieliby, żeby nie było duplikatów w Overwatchu. Przecież tylko w ten sposób można kupić to, co się chce. Każdy duplikat przybliża Cię do wyboru. Nie, nie. To, to jest bardzo mylne podejście. Każdy dobry duplikat przybliża Cię do tego wyboru, bo duplikaty jakichś sprayów czy voice clipów, to są warte 5 pieniędzy. 10 w pory. No to otwierasz 10 skrzynek, w każdej masz duplikat. Jakiś jeden. No to gratulacje, masz jedną dziesiątą fajnego skina albo jedną trzydziestą z kina halloweenowego. O nie, trzeba grindować, to najgorsze. Nie wyobrażam sobie spędzać 14 godzin na grze, która mnie nie bawi. A nie, czekaj, Overwatch mnie bawi, a te skrzynki to tylko dodatek do tego, że fajnie sobie pograłem. Hmm. Wiesz, ja jestem po prostu zdania, że system lootboxów jest ok, ale warto byłoby go trochę uprzyjemnić graczom. No, w takiej wiem. formie, w jakiej ja go doświadczyłem w Overwatchu, nie jestem pozytywnie nastawiony do producenta, który wprowadził takie, a nie inne decyzje. Szczerze powiem, że wiem, że nie jesteś jedynym, który o tym mówi, bo zewsząd słyszę... Tę krytykę na no Sam Overwatcha nie gram tak dużo jak niektórzy, więc może dlatego nie zdążyłem z znienawidzić tych skrzynek. Natomiast no, argumenty kompletnie do mnie nie trafiają. Powiem Ci tak. Ja głównie swoją krytykę zas osadzam o przedmioty sezonowe. Jeśli mówimy o ogólnych przedmiotach i ogólnych wszelkich nagrodach najróżniejszego typu. To ten system nie jest najlepszy, ale rozumiem dlaczego funkcjonuje w taki a nie inny sposób i nie będę go za to zbyt intensywnie krytykował. Natomiast w momencie kiedy dajesz graczom dosłownie dwa tygodnie i o świetnie na przykładzie olimpijskim się nauczyliśmy, więc skiny halloweenowe już możecie kupić i będą kosztować tylko trzy razy tyle co normalne skiny za 3000 golda w momencie kiedy duplikat daje ci 5 albo 10, to to jest po prostu ciężkie dla ludzi, którzy mają pracę, którzy muszą siedzieć na studiach, którzy zajmują się czymś poza graniem w Overwatcha. Graj, graj, graj, graj, graj, rzuć pracę, weź wolne, olej, egzamin, graj, graj, graj, graj, kręć tymi slotami, wyrzucaj te monety. Nie no, przecież po to pracujesz, żeby mieć pieniądze, żeby kupować no, no, no, W ogóle to jest absurd i będę to powtarzał do znudzenia. Jak mogą ceny w Blizzard sklepie się nie przeliczać na regionalną walutę, to nigdy nie będzie przez mój umysł ogarnięte. Jeden euro za jednego lootboxa, no idź się wypchaj. Więc tak się składa, że tak sobie hej, gadamy o moralności z hazardu i tak dalej i w pewnym sensie mhm. i o tyle jest to zasadne, że faktycznie w Chinach prawo antyhazardowe postanowiło się zająć tym tematem. O. Bo, no, ewidentnie znaczy, system, tak jak widzimy na twoim przykładzie, ten system może frustrować i może wywoływać u ludzi złe emocje i wykorzystywać ich jakieś skłonności. No właśnie, no to się sprowadza do tego, że jeśli jesteś osobą, która jest podatna na hazard, no bo to jest cecha charakteru, ale jest to też cecha charakteru, którą ludzie przejawiają. Mhm. W przypadku Chin rząd się tym zainteresował i zarządził, jak to rządy miewają w zwyczaju, żeby producent gry obowiązkowo podawał procentowe wartości, które określają szanse na wypadnięcie danego przedmiotu z tego lootboxa. Teraz jedyne, co mi przychodzi do głowy tak na teraz, bo samo prawo ma być ważne od maja 2017 roku. Zostało już zatwierdzone. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to czy rząd oczekuje podziału na konkretne przedmioty, czy na przykład wystarczy nam powiedzieć, że e, dzielimy sobie przedmioty na klasy i wiesz, skiny są w jednej klasie, nie, przedmioty mi się, że to, w drugiej. Wydaje mi się, że to pierwsze. Wydaje mi się, że czytałem, że chodzi o dość dokładną. No to byłoby fajne rozwiązanie. Wydaje mi się, że muszą nawet, nie wiem, czy to była jakaś część interpretacja, że tak faktycznie jest, że będzie trzeba prowadzić statystykę, która będzie na żywo zliczać każdą otwartą skrzynkę i w ten sposób informować o. o tym, jaka jest szansa? Ciekawe, ciekawe. Po prostu, Że to Blizzard będzie musiał dać takie narzędzia, czy też nawet sam prowadzić taki rejestr? Nie, Nie to... zapominajmy, że Blizzard ma wybór. No i oczywiście wszystkie inne firmy, które, których dotyczy to prawo. Mają oni wybór, mogą wycofać grę z regionu chińskiego. No nie, to nie jest nie. wybór. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze, to to nie jest dobry wybór. No nie. Ostatnio czytałem o tym, że polskie Eleven Beat Studios dogadało się z Tencentem, żeby być dostępne jakiejś tam chińskiej konsoli. Oh. Żeby ich gra była, ta Woody's War of Mine była na jakiejś chińskiej konsoli. Wow. Chiny są chyba jakimś trzecim rynkiem ich najwyższym zarobkowym. Już teraz? Jeszcze zanim się dogadali z ten centrum? Wow. Ale no to wiesz, ja wracam wspomnieniami do takiej małej sytuacji, kiedy byłem na studiach i miałem sobie wykład z języka chińskiego i wykładowca powiedział, że no bo wiecie co, ja to byłem w Chinach i sobie tam postudiowałem i tak jakbyście coś, się, jakbyście się interesowali jakimiś niuansami czy ciekawostkami to pytajcie. Dziewczyna zapytała a gdzie pan był? Gdzieś tam w Pekinie? I pan wykładowca machając ręką mówi nie, na prowincji to tak na uniwersytet na 100 tysięcy ludzi. No to jest rynek zbytu. Tam można się sprzedać. Dobra, jeszcze dwa szybkie newsy. Mhm. więc yy, na brytyjskich y, w, w wykresach sprzedaży tak. pojawiło się The Last Guardian na bodajże siódmym miejscu między innymi za The Rising mhm. 4 owszem więc The Last Guardian uwaga, uwaga, gra, która jest spadkobiercą ICO nie sprzedaje się tak dobrze jak Call of Duty albo Battlefield no tylko, że wiesz, to jest marka, która ile też już tyle w 15 była zapowiadana tyle razy, po prostu od początku powtarzany był proces tworzenia, też chyba ja miała na PS3 jeszcze wyjść. Tak, ale wiesz, to jest zawsze ta kwestia casuale versus pasjonaci, tak. Na pewno są jacyś fani ICO i na pewno są jacyś fani Shadow of the Colossus, którzy myśleli, tak, The Last Guardian to będzie mój mesjasz gamingu i nie mogli się doczekać, żeby kupić tę grę. Ale prawda jest taka, że co to jest w ogóle The Last Guardian? Jakby to było ICO 2, to może by przyciągnęło więcej osób i o głupi tytuł mogli stracić kilka sztuk sprzedanych. Nie sądzę, że wiele. Ale no wiesz, to jest po prostu typ gry, który nie będzie bił rekordów sprzedaży. Jestem ciekaw, na ile Sony miało wobec niego oczekiwania. No bo ewidentnie no jednak dawało mu jakieś swoje główne miejsca na konferencjach no, promowało go, okazywało go jako ważny dla nich tytuł. I zastanawiam się, czy, to im, czy taka sprzedaż im wystarczy? Czy oni spodziewali się jednak, że ona będzie dużo lepsza? Czy może to jest czysto taka wizerunkowa? Rzecz? Czy chcieli po prostu mieć taką grę, którą pokażą, że, że gry są sztuką, że tylko na platformie Sony można mieć do czynienia ze sztuką? Wiesz co, myślę, że możemy to podsumować tak, że ta gra na pewno swoje kosztowała. Ale z drugiej strony, no... To siódme czy tam szóste, wydaje mi się, że szóste miejsce, ale może faktycznie siódme. Może i te to niskie miejsce, to wystarczy, no bo z drugiej strony nadal jesteśmy na poziomie top dziesiątki i wiemy na pewno, że gra już sprzedała się lepiej niż wspomniane Shadow of the Colossus. Znowu, ICO i Shadow of the Colossus to nie były gry, które biły rekordy sprzedaży, Pamiętajmy ale... Pamiętajmy też, że odkąd, y, od czasów PS2 na gry A kosztują dużo więcej, będą sprzedają się też dużo w większej ilości. To wszystko się rozłożyło więc no to, że gra sprzedała się w wyższej ilości sztuk niż wtedy, no trzeba brać pod uwagę inflację. Hmm. No tak, masz rację, no ale nadal ja myślę, że... Może tak, ja myślę, że to jest właśnie wynik sprzedażowy, którego spodziewałbym się po takiej grze. To znaczy, ja powiem coś innego. Ten 7 czy sześcioletni development, no. no to myślę, że w takich wypadkach wiesz, że jesteś nastawiony na straty. No, tego tak. po prostu, o ile nie wydarzy się cud, to po prostu jest to projekt, który spisujesz na straty. Wiesz, że on się nie zwróci w pełni, nie zarobi na siebie, ale można sobie ustalić jakiś inny realistyczny cel. I zastanawiam się, czy nawet zakładając, że ta gra nie miałaby tak długiego cyklu, tylko że udałaby się już za pierwszym razem, czy wtedy, czy nawet wtedy ta sprzedaż by satysfakcjonowała, czy nawet wtedy byłaby słaba? Tego jestem ciekaw. Wiesz co? Ja myślę, że zdecydowanie gdyby ta gra nie była robiona przez 7 lat, 8, 10, 16, 80, ilekolwiek, no to gdyby się wyrobili z nią szybciej, to na pewno sprzedałaby się lepiej, bo sprzedałaby się na fali tego pretensjonalnego snobizmu jaki otacza i Otacha, i, Ko, i Shadow of the Colossus bo teraz to wiesz, są ci ludzie są fani tych gier i są też ja fanem Shadow of the Colossus abstrahując właśnie od normalnych, zdrowych fanów są też snoby, które uważają, że jak tego nie doceniasz, to jesteś gorszy ale kiedyś słyszało się te głosy znacznie częściej, że Ico, Shadow tego, to jest gaming, panie. Tak tylko, skoro już jesteśmy w temacie, to od razu wspomnę, że mój znajomy z Action Cross bardzo gorąco tą grę się o niej wypowiadał po prostu w samych superlatywach, zachwalając jej i, i, i to, jak działa Trico, i same też projekty poziomów, to jak wszystko jest ze sobą połączone, to jak ona operuje na gry, narzędziami growej narracji. Mm -hmm. no, generalnie, jakbym czytał to, co ja pisałem, może Colossus, tylko że razy cztery. Jasne. No... Więc jestem mega podekscytowany na okazję, aż będę ją w to zagrać. Jasne. no Ja w to nie gram, bo to nie jest gra dla mnie. Usiłowałem przejść i i nie dałem rady, bo się znudziłem na śmierć. Teraz rozmawiacie z moim czwartym życiem. Ale jestem zdania, że ta gra na pewno ma potencjał, bo ona ma swój urok, ma swój czar. Spotkałem się jednak też z opinią, że jest mocno zabagowana. W tym sensie, że nic ci nie przeszkadza w przejściu tej gry, ale na przykład zanim ten pierzasty pies się skapnie, co ma zrobić, chociaż mu pokazujesz palcem, jak pastu krowie na rowie, może mu zajść bardzo dużo czasu. Nie chciałem się za bardzo w to wczytywać, no bo nie chcę sobie zaprzeczyć odbioru tej gry, więc to nie jest zbyt dużo, zanim sam do niej usiądę. Aha. Natomiast mam podejrzenia, że być może ludzie po prostu nie wiedzieli, jak go obsługiwać i że po prostu wydawali złe komendy albo że w ogóle nie wiedzieli o pewnych opcjach. No my jesteśmy lepsi jako znawcy tematu, więc na pewno ty sobie z tym poradzisz. i Chyba dosłownie jak w dzisiaj jakimś podcaście, czy tam wczoraj słyszałem właśnie, że ktoś opowiadał o tym, jak to nie wiedział, co zrobić, i ktoś mu powiedział, że Ety, ale wie, że jest taka jeszcze inna opcja. Powiedział, co? Już skończyłem tą grę, nie wiedziałem o tym. No tak. Więc, no jestem no, ciekaw. No Mówię. to będzie Bardziej było... ufam swojemu koledze niż głosom milionów. Będziemy czekać na Twoje sprawozdanie. To jest jakiś miesiąc, dwa, więc nie. No tak. nie, nie trzymajcie ręki na pulsie. No i żeby tak zamknąć optymistycznym akcentem, to e, Turtle Rock. Rok. Czy Stanek? Nie, chyba Rok. Turtle Rock Entertainment, jedno z moich ulubionych studiów odpowiedzialnych za Left 4 Dead i Ale Stage 2 też. Left 4 Dead, jedno z moich Aha. ulubionych pierwszych czasów. Będą robić kolejną grę. Już temat Wolf kompletnie za sobą zostawili. Jeszcze w październiku. Nie... Tak, jeszcze nie wiemy wiele. Wiemy, że też będzie to fps ko bo na tym się najlepiej znają. Mhm padły takie słowa jak dark fantasy mm -hmm. i że nie będzie strzelania do zombie. Okej, okay. to nam wiele mówi. No bo wiesz, nawet to było zombie. No to, Sam e, fakt, tak. że nie wracają do tego jest jednak warto uwagi nie, to mówili i informacji. Nie, mówi wprost, że nie będzie żadnego post-apo, nie będzie żadnych zombiaków. Tak, i, I z roz... języka, który używają, można wnioskować, że tym razem będziemy od razu mieli do czynienia z free-to-play. Okej, okay. to oczywiście nie jest potwierdzone i nie jest pewne w żaden sposób, ale panowie, jak to określili, chcą się skupić na tym, co robią najlepiej. Biorąc pod uwagę, że z tego restartu, resetu Evolve do Stage 2 byli całkiem zadowoleni przed porzucaniem projektu, a jednak zanim to zrobili, to też zdążyli troszkę tę grę spaczować, popracować nad nią, więc coś tam faktycznie osiągnęli. Możemy się spodziewać kolejnego free-to-play'owego, już tytuł kolejnego? Czy oni przed Left 4 Dead dali coś free-to-play'owego? Nie? Nie. free to, to, nie było free -to play. E, przed Evolve, przepraszam. Przed Evolve. No dobra, to, to może być kolejny po Evolve tytuł free-to-play. No, zresztą pamiętaj, że Evolve na początku było normalnie płatną grą, która potem przeszła nie. na free-to-play. Więc... Nic na konsolach nadal jest płatnym o, tytułem. Tak, im się w końcu nie udało tego z free-to-play'ować na konsolach. Ciekawe. Przynajmniej zgodnie z moją wiedzą, jak, jak jestem w błędzie, to się będę kajał później. W każdym razie jestem podekscytowany, bo Left 4 Dead, o czym zresztą mówiłem, jest jedną z moich ulubionych gier czasów i czekam, jaram się. Tkolwiek, no jestem też ciekaw, na ile właśnie gra akurat od tych twórców mi zrobi różnicę, że jest to od nich, bo na przykład przy Vermintide się aż tak dobrze nie bawiłem. Nie, no ale... nie jestem aż tak podekscytowany na tą grę które jest w bardzo tym samym stylu, oparta na tych samych zasadach. W tym sensie. Jakby bardzo dużo rzeczy można widzieć. Jest trochę po prostu kalką, ale forget, tylko w zupełnie innym, jakby, środowisku, świecie. No wiesz, no nie mówiłbym zaraz, że kalką, tak? No jest to na pewno gra z tego samego gatunku, ale z grami wideo jest tak, że ciężko coś nazywać de facto kalką. A on no też masz, wiesz, też masz takie same miejsce wykwipunku na. Jakieś tam health paki, które masz zamienić na coś innego. Też czteroosobowy koop, w którym przychodzisz przez miasto, w którym masz dużo szeregowych mobów i kilka rodzajów specjalnych. Mm -hmm. Jest to w jakiś tam sposób połączone, że rzeczy jakby z pierwszego poziomu przychodzą na kolejny. No, nie, nie widziałem gry bardziej podobnej do Left 4 Dead. No spoko, nadal uważałbym z tą nie. A Jak chcesz. No, w każdym razie przy tej grze z jakiegoś powodu się aż tak dobrze nie bawiłem no i teraz się zastanawiam, czy to dlatego, że po prostu moja ekipa się rozsypała, a granie z przypadkowo znalezionymi ludźmi nie jest już aż tak fajne, czy po prostu muszę zaczekać na tego mesjasza od Turtle Rocka, który przywróci mi miłość do gatunku czteroosobowych, koopowych shooterów. Czy jest szansa, że Turtle Rock zrewolucjonizuje gatunek, zredefiniuje go? Mam nadzieję, że ich nowe granie będzie inwestycją. Trzymajmy się tego. frame na gmail.com Wow, to mój ulubiony adres. Lubię na niego pisać swoje przemyślenia na temat gier, naszych rozmów i jakichkolwiek innych tematów, które im przyjdą do głowy, no. które chciałbym poruszyć. Mógłbym z jednej strony napisać na ten adres, żeby wytknąć nam błędy w myśleniu lub w faktach. Albo po prostu, jeśli się z czymś nie zgadzam, to po napisać to i powiedzieć czemu. No, mógłbym też napisać na ten adres, żeby zapytać ich Jakich produktów do pielęgnacji zarostu używają podcastujący? Co myślicie o Davidzie Bowie? A ja bardzo dużo myślę o Davidzie Bowie. Z przerwy, praktycznie. Prince czy Michael Jackson? Nie w to. Ja uciekam. Hitboxy i frajmy na gmail.com. Wykonuje Unik przed tym pytaniem.